Witam w podcast o grach komputerowych, konsolowych, planszowych i nie tylko. Odcinek 309. Ja nazywam się Damian Polchow, Dachman i jest mi przyjemnie gościć w wirtualnym studiu Julesa, a.k.a. Juliusza Konczowskiego. Witaliuszu. Dzień dobry. Nie, wiem, oczekiwałeś, że coś powiem? W związku z tym nie. Powiem, coś... Oczekuję, że będziesz milczał przez cały podcast. Więc, więc ja coś jednak powiem. Pomyślałem, że sobie coś powiem. Na początku tak sobie to układałem, jak skończyliśmy nagrywać ostatni podcast, to tak. Wiesz, sobie też się jak... przygotowałem. Widzisz, mam kartkę, bo tak. Jakbym na ja wiem, ale ja sobie tak. Chciałem... No tak, ale ja sobie tak układałem, układałem i tak się zastanawiałem, co powiedzieć i stwierdziłem: Mam, wiem, wiem, co powiem i dzięki Bogu przypomniało mi się to dzisiaj, jak przed tym podcastem odkurzałem. Otóż. Damianie, pozwól, że zadam Ci pytanie. W co ostatnio grałeś? A ja myślałem, że zaczniemy rozmawiać o. No, a widzisz, a tego życie miesiąca. to jest nieustanna pasmo zaskoczeń, niespodzianek. Nie, bo ja myślałem, że powiesz. Czy wiesz, a ja myślałem, że... Jak... że. Wiesz, co jestem rozczarowany? Bo ja myślałem, że powiesz tak. Kurde, super, no wreszcie, pierwszy nie, raz no dobrze, w tym podcaście. Co? Pierwszy raz w tym podcaście tak. ktoś sam z siebie, bez żadnego w ogóle nie wiadomo czego, zapytał mnie, w co ostatnio grałeś. Ale nie no. Źle. Nie, miało być inaczej. To może ja zacznę od, od tej, tej największej nie, premiery w tym tygodniu. A ja uważam, że nie. Uważam, że powinno być spontanicznie. Nie, no to ja mówię spontanicznie właśnie o tym, co, co, co ostatnio grałem. Aha, <laughs> Przygotowałem no sobie dobrze. kartkę, no, wypisałem sobie różne ciekawe rzeczy, które chcę powiedzieć na temat mhm. tej gry. Jak wiesz, w tym tygodniu wyszedł odpowiednik gry Rise, tylko w innym klimacie, w ogóle osadzonym w innych czasach, ale mniej więcej taką samą funkcją spełniającą, tylko że na konsolę PlayStation 4. I to jest gra... The Order 1886. Ja wiem, że to lubisz pieszczotliwie ją nazywać The Order 1886, ale no tytuł jest, jaki jest. Życie. Zapytam cię, czy ty w ogóle coś wiesz, słyszałeś o tej grze? Znaczy, moje zainteresowanie tego rodzaju... Platformą. Generalnie masz filtr bloka na wiadomości o PlayStation 4. Nie, no chyba nie. Ale mówiąc szczerze, wiesz co, nie, słyszałem, czy nie wiem, czy, kto, czy, czy przeczytałem jakiś komentarz. Mhm. A to chyba twój komentarz był nawet. Na, na twoim, nie wiem, czy na, na Fantasmagieri, czy na, na Facebooku, że podobno Dishonored lepiej to zrobili. To bardzo ciekawe jest, bo. Te gry nie mają wiele wspólnego ze sobą. No, ale tak. taki przeczytałem komentarz. To prawdopodobnie nie był mój. Ktoś mógł się podszyć pode mnie, to, to jest e, możliwe. Ale nie, nie. To jest... To może każdy, kto... kto pewnie Znaczy, ja powiem... Wejdę tylko w słowo i tak? powiem, że jedyne, co wiem o tej grze, to to, że ona jest podobno bardzo krótka i podobno podobała się Kuldanowi. Y -y -y. Bo mu się podoba wszystko. To jest gra niesamowita, podobno. Super, super. Gra się i no te... gra i nie można skończyć. W paru słowach, jakby ktoś nigdy nie słyszał, nigdy nie widział. Dior, to jest strzelanka z, z trzeciej osoby, w, trochę na modłę y, y, Gears of War. No, pod wieloma względami jest, jest podobna, niestety nie jest tak rozbudowana, ale o tym za chwilkę. Co jest, to może tak, właśnie, żeby, nie wiem, zanim. W, wyrażę moje, o, moją opinię na temat tego, co mi się w tej grze jednak nie podoba, to myślę, że zacznę od tego, co mi się jednak podobało. i, i e, jak, jak sama jak sam tytuł wskazuje, gra jest osadzona pod koniec XIX wieku, więc jest bardzo... Znaczy to jest jeden taki z moich ulubionych okresów właśnie w, w, literaturze, w literaturze, czy w fikcji. E, to jest bardzo interesujący świat, to jest taki miks najlepszych elementów e, świata mroku, steampunku, te, e, mitów rycerskich, e, Mogę cię na tym zaskoczyć, Juliuszu. Wiktoriańskiego Londynu, a tam są elementy, właśnie, z, nie wiem, jest, no, pojawia się motyw Kuby Rozprówacza, jest Nikola Tesla i jego wynalazki. Gdzieś tam wszystko ma taką otoczkę futurystycznych wizji Juliusza Verna. Nie wiem, ile książek zdołałeś przeczytać w swojej młodości tego autora, ale nie, żeś taką robór zdobywca gdzie mieli takie fantastyczne maszyny latające, no w każdym razie tu może tych maszyn nie ma, ale jest ten klimat, są wiesz fantastyczne takie sterowce, gdzie, gdzie też akcja się toczy, więc trochę to też wygląda tak po części jak jak Bioshock Infinite, ale ale nie jest tak kolorowe, właśnie jest brudne, jest jest mroczne, jest, jest, jest dużo cięższe, wiesz ten klimat jest taki bardziej, no nie ma takiego wiesz tego takiego humoru. Wiesz, tam jakby ta gra jest całkowicie pozbawiona wiesz, jakichś elementów takich ko komediowych. No, może oprócz takiej jednej znajdźki, że się tak wyrażę, która jest tylko po to, żeby taki, wiesz, ukłam, w, czy może oczko opuszczone w stronę posiadaczy PlayStation. I właściwie tyle, no. Jest w ogóle jakaś tam wielka korporacja, United India Company, która yy, która stoi za, za paroma rzeczami, ale nie chcę tutaj zdradzać prawda fabuła, ale jak wiadomo, tak, im, wie, im większa komponencja korporacja, tym bardziej zła. A to są takie czasy, że, że to wszystko jest jeszcze bardzo bardzo ciekawe, bardzo ciekawie nakreślone. Nie wiem, widziałeś film Ligę Niezwykłych Gentlemanów z Seanem Connery? Nie, ale czy to nie było na podstawie jakiegoś komiksu? Tak, no, było na podstawie komiksu, chociaż to nie jest taka wierna adaptacja, więc na pewno tam. No nie, nie, no nie, nie chcę się wyrazić na przykład o jakości filmu, nie? bo mi jakaś film się podoba, ale to nie jest film jakichś najwyższych lotów, ale ten cały klimat właśnie. to też. Mówmy się, jest... że to jest po prostu kino rozrywkowe i tyle. Tak, ale to jest właśnie film, też w podobnym okresie się akcja toczy, no to jest jakaś chyba w 1899 rok, czyli właściwie Fin de siècle i, i, i też masz ten taki klimat. No jakoś, bardzo... jakoś dziwnie wymawiasz te wszystkie nazwy. Tak? A jak to się ładnie mówi, bo ty to znasz francuski. Nie, mi, nie, się nie. Tam. Ja nie będę się podejmował tutaj wymieniania tych, tego wszystkiego po, po, po polsku. Fin de siècle, ale. Niestety, my, my English nie jest tak dobry jak twoje Pirates, więc. dokładnie. <laughs> Mój francuski. Więc, no. y ale wiesz, no, ale no nic, no, taką chciałem tylko tutaj taki. No, taką szpileczkę, zrobić. tak. tak, no, szpileczkę drobną na razie. Widać, że e, dopiero się rozgrzewasz. Otóż to... Więc e, masz fantastyczny, ten, właśnie ten klimat. nie Jakbyś chciał, na przykład, jakbym kogoś opisać, jak ta, jak ta gra wygląda, to, to najszybciej, chyba naj, najłatwiej byłoby powiedzieć, czy widziałeś film Liga Niezwykłych Gentlemanów, e, Szczególnie te ujęcia w nocy gdzieś tam w, w, tym, w tym Londynie. W, e, no, to jest to, to jest to. To jest, to jest dokładnie ten sam klimat. No, A czy to byłby na przykład klimat e, Drakuli i Francisa Fordekopoli? Wiesz co, bardziej bym. E, e, tych scen, się... oczywiście, tych scen, które są nagrywane w Londynie. Trochę tak. Nie wiem, czy widziałeś From Hell film. Nie, ale widziałem też na, podstawie też komiksu, na podstawie komiksu. Również na podstawie komiksu, ale A na... A Van Helsing widziałeś? Widziałem, ale Van Helsing to jest bardziej taka to już taka bajeczka. No nie? To już, to już ale też to nie ma znaczenia, ale chodzi mi, bardziej mówimy o stronie wizualnej. No, nie, już mniej. Mi się wydaje, że Van Helsing jest bardziej taki... No, winą w stronę idzie. Troszeczkę bardziej przesadza z, z, z podkreśleniem... Honored. <laughs> no Możemy tak wymieniać, wiesz, i tak bawić się wymienianie, wiesz, różnych e, e, tytułów i, i, i dopasowywać, ale generalnie jakbym miał właśnie tylko tam dwie czy trzy wymienić rzeczy, to właśnie Ligę niezwykłych gentlemanów, e, trochę from hell i odrobinę Rocketera. Ale to bardziej chodzi o wynalazki niż, e, niż o, o, o czas i miejsce, mhm. prawda? No, no, dobrze, no wiesz, w tej te grze jest w ogóle niesamowity klimat, wiesz, ta stylistyka, no, są przepiękne wnętrza, architektura niektórych lokacji, szczególnie jak masz ten zgromadzenie tego zakonu, tak, te, te, jak są ry, rycerze okrągłego stołu, jak oni przy tym okrągłym stole siedzą, no fantastycznie to wygląda, wiesz, to jest naprawdę gra, która, jeśli chodzi o, o oprawę graficzną, no widać, że właściwie cała para poszła w tą, tą oprawę graficzną, że w większości przypadków nawet nie masz co robić w tych lokacjach, tylko chodzisz i zwiedzasz. Nawet gra trochę wymusza na tobie, że musisz przejść kawałek, nie możesz go przebiec i, i oglądasz. Podnosisz różne przedmioty, z każdej strony możesz sobie je obejrzeć. Tylko, że znowu tego tak za dużo nie ma. No, to jest, to jest, to jest to. No. Mhm. Jakby tak krótko miał powiedzieć, to gra rzeczywiście wygląda tak, jak kilka lat temu wyglądały rendery. Naprawdę, że już jesteśmy na, na, na już widać, że jesteśmy na takim poziomie, że możesz e, miejscami oszukać ludzkie oko e, i nie wiesz, czy to jest e, synka przyjemnikowa, czy, czy gra, wiesz, że to jest bardzo płynnie połączone. No i takim elementem, który też właśnie wspomniałeś o nim, że to jest długość tej gry, ona, ona nie jest jakoś e, specjalnie długa, ale o. też nie jest taka bardzo krótka. To, to, ja bym powiedział, że ona jest dłuższa od Rise na przykład, e, że Rise to chyba, nie wiem... W 4 A grałeś w Rise? Nie ty grałeś, właśnie opowiadałeś, że z 4 godziny, tak? No to, wyjście. wiesz, no ciężko, że wiesz, mówimy, ty grałeś w jedną grę, a grałeś w drugą grę. No dlatego ja cię pytam, I... drogi Iliuszu, ile ci zajęło przejście rajs? Musiałbym zajrzeć w statystyki, a ja nie pamiętam w tej chwili, ale ja podejrzewam, hmm. że chyba to one, wydaje mi się, że rajs nawet był dłuższy, bo to nie była taka krótka gra. Ale też nie była bardzo mm -hmm. długa, zgadza się, ale z tego co czytałem, mówiąc szczerze, i te opinie, wiesz, które widziałem w internecie, to odniosłem wrażenie, że jednak yy, Więcej rozgrywki jest w Rise, tak? O tak mi się wydaje, bo, bo, z, kolei, My, bo z kolei. Ja ci zapytam jedną rzecz. Proszę, i... wasze, ale poczekaj, ale to nie jest mm -hmm. kwestia tego, czy jak długo grałeś, bo z tego co ja czytałem różne opinie, to w tej grze The Order jest, jest mnóstwo przerywników filmowych, takich konkretnych. A tych przerywników w Rise, one owszem są, ale jakoś nie odczułem wrażenia, nie są takiego wrażenia, że, że ich jest aż tyle i że to jest takie multum i że wiesz, że one są po to, żeby wydłużyć rozrywkę. Nie wiem, ktoś chyba tak użył takiego sformułowania, że po to są te przerywniki i to chyba był taki żart jakiś, widziałem, ktoś tam mhm. się tym dzielił na Facebooku. Ja, czy wiesz co, no problem rzeczywiście z The Order jest taki, że właściwie to jest jeden długi film, który mniej więcej 50% swoich elementów 50% tego filmu to jest, to jest rozgrywka. I to może być rozgrywka na zasadzie prostych tak zwanych quick time eventów, czyli musisz jakiś X nacisnąć jakąś tam gałkę, wychylić w jakąś stronę i tak dalej. I to właściwie wszystko. A drugim, drugą częścią to są właśnie te elementy takie typowe powa strzelanina z trzeciej osoby, z osłonami, Właściwie chowasz się, prawda, za, za murkiem, za, za, za węgłem, no Strzelasz, no, naprawdę, no to jest ten element, o którym za chwilkę powiem, ale no, no, mniej więcej 50% tego, co robimy, to jest oglądanie naprawdę e, interesującego e, filmu. Tylko ja nie powiem, żeby to była jakaś naj, naj, najbardziej ciekawa historia e, świata. Ona jest, ona jest interesująca dla kogoś, kto się interesuje właśnie, nie wiem, e, tak jak powiedziałem... E, Światem Mroku, no nie powiem o tulu bo taka nie ma elementów tulu, ale a może byłoby, jakby, jakby były, to byłoby lepiej, ale jest, jest oczywiście steampunk. Ja uwielbiam, jak e, wykorzystuje się w, w, w fikcji, no nie, w, czy, w, czy w książkach, czy w filmach, wiesz, Nikolę Tesla, bo, bo to jest jakby dla mnie to jest taki bajzier, intrygujący naukowiec i, i w, tak jak w jaki sposób on to jest to przedstawiany na przykład w tej grze czy w innych utworach, to powoduje, że to bardzo działa na wyobraźnię. Naprawdę tam jest taki element, taki moment w grze, że właściwie tylko wchodzisz na chwilę i nie masz tam większego jakiegoś większego celu, ale możesz wejść do pracowni Nikola, Nikola, Nikoli Tesli i obejrzeć, jak to wszystko wygląda, wszystkie jego zabawki, wszystkie jego wynalazki. A on cię później tam oprowadza i opowiada, że o, to jest na przykład coś w rodzaju, no dzisiaj to byś powiedział, że to jest maszyna do hakowania. To jest właśnie też, też e, ciekawe, że jest tam wiele elementów, takich, które znamy na przykład z, w, w świecie współczesnym, przeniesionych e, w tą końcówkę XIX wieku. Oczywiście biorąc pod uwagę, że to jest taka alternatywna a, historia, e, to, to nie, nie, nie płyn, nie, ona nie przechodzi płynnie w w naszą erę w żaden sposób, ale masz coś w rodzaju maszyn do hakowania. Miesz, podłączasz z jednej strony kabel, z drugiej strony kabel i musisz po, po prostu w odpowiednim momencie przycisnąć gałki i wtedy dochodzi do, do, do krótkiego spięcia. Miesz, hakujesz jakieś drzwi, jakieś elementy. No, po prostu no, takie minigierki. One nie są specjalnie rozbudowany, dlatego też na szczęście nie ma ich zbyt wiele. Gra nie, nie oferuje ci co chwila jakichś, jakichś nowych rzeczy. Jest, jest pod względem samej rozgrywki bardzo, bardzo prosta, bardzo, bardzo mało rozbudowana. I, I też właśnie, jeśli chodzi o... Oprawa jest fantastyczna, w ogóle to, to już powiedziałem, ale nie wiem, czy też miałeś okazję zobaczyć, jak to wygląda. Nie. Obraz jest przedstawiony w, w, w postaci właśnie, nie wiem, panoramy wiesz, masz po prostu czarne pasy, no nie na górze i na dole ekranu, więc tak, nie wiem, czy to sobie tak pomagali, żeby, z, nie, zwiększyć filmowość yy, tej gry, jakby odczucia, no, tak, że to jest bardziej film niż gra, czy po prostu <gryw> inaczej nie udałoby się uzyskać, nie wiem, 30 klatek na, na sekundę przy tej rozdzielczości, więc A ta jest... gra działa w 30 klatkach na sekundę? No ja myślę, że tak, że, że ona nie jest w 60. A co na to Digital Foundry? Tak, zrobili, yy, zrobili yy, analizę wydajnościową i... Yy, Podobno wypada bardzo, bardzo dobrze. Ale wyszło Taki im 30? Element... Chyba tak, tak, tak. No musisz, ja nie wiem dlaczego... Ale akurat nie, czekaj, tyłu... no chcesz mi powiedzieć, że ta gra jest tak konstruowana, że ona nie wypełnia ci całego ekranu telewizora, tylko jest zrobiona tak jakby w trybie... Mm, tym... Wide screen. Panoramicznym. Eh, letter, letterbox. letterbox, tak zwany to jest. Mhm. Z angielskiego. No niestety, no nie wypełnia, ale to też na dłuższą metę to nie, nie jest jakimś problemem. Ale może to jest właśnie o, o, i dlatego ta gra jest w 1080p. na no czarne no. pasy na no górze. Na, i na no do. ona jest takie 1080p na, na, na 240, prawda? No, no dokładnie. Znaczy nie, może na nie na... Nie, 100... nie na 240. Odwrotnie, tak. No, z jakieś 720. 1060, na. No, no, tak, tak. No, ale nie, no ale to tak jak mówię, no to no, zobaczysz, jak, jakbyś, jak będziesz miał okazję kiedyś zagrać, prawda? Skusisz się na Playstation 4 to zobaczysz, nie, że to nie, nie, nie ma... Nie ma znaczenia, ale wiesz, to, co w ogóle jest interesujące, w grze, przy takiej jakości grafiki, że masz, prawda, e, tekstury, jakichś, nie wiem, gazet, czy, czy, czy, czy listów, które po prostu są, jest na tyle ostre, są te tekstury, że możesz sobie czytać te gazety, masz mikroskopijny font napisów. Naprawdę, przy 40-calowym telewizorze, jak jesteś 3 metry od telewizora, to prawie w ogóle nie widzisz, co jest napisane na ekranie. Wiesz, no literki są mikroskopijne. Ja nie wiem w ogóle jakiś sens taki, wiesz, napisów stawiać. Jak ktoś ma na przykład mniejszy monitor i ktoś by był, albo telewizor i trochę dalej od, od ekranu, no to już właściwie te napisy są do niczego niepotrzebne. To jest, to jest bez sensu w ogóle. Ja powiedziałem, dużo jest takiego chodzenia bez, bez szalania, wiesz, takiego, takiego zwiedzania takiego chodzenia w smole trochę, że nie możesz przebiec czegoś szybciej, że musisz, prawda, musisz coś wolniej zrobić, musisz poczekać aż ktoś ci, jak ktoś wcześniej gdzieś tam indziej pójdzie, żeby zwolnić miejsce przejścia tak? że jakby ktoś stoi przed tobą i nie możesz po prostu się ruszyć, no bo gra nie pozwoli ci, żebyś przypadkiem przeskoczył do kolejnego etapu bez, bez jakiejś tam scenki odegranej, więc to jest, to jest mało interesujące ale i tak jak mówiłem, no, są te przepiękne, fajne zabawki, które możesz znaleźć. Możesz oglądać z każdej strony, wiesz, jest taka... Po prostu bohater podchodzi do, do jakiejś półki, podnosi list, wiesz, zdjęcie, ogląda z każdej strony, obraca tą dłonią, tak? I tak dalej. I no, właściwie nic z tego nie wynika, odkłada. I tak, tak właściwie przez całą grę ilekroć znajdziesz coś takiego, to właściwie to jest, to jest tylko taka... Taka wizytówka możliwości graficznych, wiesz, taki, taki, taki bayer, taki smaczek, który też niczego specjalnego nie, nie, nie wnosi. No a znowu, nagrania, które też znajdujesz w taki sposób, i możesz je tylko tworzyć w menu. Nie możesz w sobie włączyć nagrania i iść. Więc no, jest parę takich elementów, które widać, że mogliby dopracować już w innych grach, dawno rozwiązali te, te, te, te problemy, ale jednak tutaj. Nie wiem, czy chcieli dotrzymać terminu, czy chcieli po prostu wydać grekta, a przede wszystkim będzie e, olśniewać grafikom? No tak, ale to ale... mówiąc szczerze, ja pamiętam, że y, chyba, znaczy właściwie to nie pamiętam, ale tak mhm. mi się wydaje, że pamiętam, że twoja opinia odnośnie Rise była bardzo negatywna. Znaczy nie była żadny, w żaden sposób negatywna lub pozytywna, bo ja, jak sam stwierdziłeś, w Ryzen nie grałem. No tak, ale ty regularnie, jak w coś nie grasz, to zawsze masz najbardziej wyrazistą opinię na temat jakiejś gry, no zwłaszcza to, jeśli jest na... Widzę, że jesteśmy pod tym jeśli, względem bardzo zwłaszcza, podobni. Zwłaszcza jeśli jest na Xboxa. No właśnie, nie, no to jak, wystarczy, że jakaś gra jest na PlayStation i już wiesz, że... No ale wiesz, ja przynajmniej taki... się do tego przyznaję publicznie, a ty oczywiście, A ja cały czas ukrywam te swoje... To dokładnie, wiesz, miłość do, do PlayStation. Moje ciągoty do PlayStation, tak. No, no nie, ale, nawet... zmierzam do tego, ale zmierzam do tego, czy to jednak nie jest żenujące trochę. Bo wiesz, ja nie usprawiedliwiam w żaden sposób Rise, ale o ile się nie mylę, Rise był tytułem startowym na Xboxa Rozdawanym UA. za darmo. Nie wiem. Nie za pełną od... cenę. Niech będzie, że za pełną cenę, ale chodzi o to, że był tytułem startowym, który, wiesz, miał w jakimś sensie te screeny, te fragmenty tych e, sekwencji e, animowanych i tak dalej. To wszystko miało pokazać, że wow, zobaczcie, to jest nowa generacja, super mm -hmm. i tak dalej, a później w domu następowało straszliwe rozczarowanie, tak. bo się okazywało, że gra jest, chociaż ja wiem, że aż takie straszliwe. Rzeczywiście to była słaba gra. Rise, mm -hmm. Rise jest raczej słabą grą, dlatego, że ten gameplay nie jest w niej jakoś zbyt, że tak powiem, dopieszczony, um, Natomiast w przypadku Order, The Order 1866, to jest tak, że mamy do czynienia z grą, która wychodzi już w jakimś tam określonym tak. punkcie historii. Półtora roku po premierze konsoli. Otóż to. I jest tytułem, który dzisiaj ma jakby pokazywać, no słuchajcie, jesteśmy półtora roku po premierze konsoli, czas ty na tytuły... Pełną gębą, a tymczasem okazuje się, że to jest grana, nie wiem, raptem kilka godzin rozgrywki, tak? Wiesz co? Długość rozgrywki. Y -y. Jeśli weźmiesz człowieka, pod uwagę, który jest i, zapracowany i, jak no ja, nie, to nie jest problem. Nie, proszę cię, nie używajmy takich sformułowań. Wiesz, co innego, ja na Każdy przykład nas, oczekuję, Damian, że w grę z... Ale, poczekaj, w, w, w, Damian, ale no ja tylko ja chcę jedną rzecz powiedzieć. No, proszę przecież ci, przecież no. jesteśmy dorosłymi ludźmi, jesteśmy fanami. Oczywiście. No ja nie iść. wiem, ja nie widziałem twojego dowodu jeszcze nigdy. Nie, nie, nie, nie jakby nie, nie jesteśmy... Nie... <laughs> jesteśmy, tak. Może nie mamy rzeczywiście tyle czasu na to, żeby grać w gry i tak dalej, bo mamy różne inne rzeczy na głowie, ale z drugiej strony wydaje mi się, że jednak z racji naszych hardkorowych korzeni uwielbiamy gry, które są długie, mięsiste. No wiesz, nikt z nas nie pogardził jednak GTA V, jakkolwiek mi się to nie podobało, ale, ale no to prawda. jestem w stanie nie, nie, zrozumieć, gruszu. rozumiesz, jestem w stanie zrozumieć, że czy nie chciałbyś, żeby The Order 1864 to była gra, która jest po prostu wiesz, na 20-30 godzin takiego soczystego, mięsistego nie, grania. Nie chciałbym. nie, chciałbym, A, no to, okej. Okay. To powiem yy, przykład, no. bo dałeś przykład bardzo bardzo dobry, długiej gry, która ma mnóstwo yy, rozgrywki w sobie, jest bardzo rozbudowana pod wieloma względami, jest nie, nie nie wierzę, tak różnorodna nie i to jest, yy, oczywiście Grand to 5 ale ja jestem ogromnym fanem Epizodów z Liberty City, prawda? Balady o gaytonym, czy, czy... No tak, ale one yy... też nie były takie krótkie, no. no one ale one miały po 10 godzin, a nie 40. No dobrze, ale 10 Więc godzin, one... wiesz, ale 10 godzin to jest taki standard, który został ustanowiony przy okazji Xboxa 360 i PlayStation 3. I wiele gier, które były takimi przeciętnymi czy, czy, czy dobrymi grami, no jeśli miały, oferowały te 10, 12 do 15 godzin rozgrywki, no to jeszcze do tego na przykład tryb wieloosobowy, no to okej, okay, to to wystarczało do tego, żeby że tak powiem zadowolić tego statystycznego Kowalskiego. I nawet nie statystycznego Kowalskiego, tylko w ogóle tego gracza. No wiesz, zgodzisz się ze mną, że jednak te 10 godzin rozgrywki, no to jest już taki absolutne minimum. Wiesz co, no zgodziłbym się, szczególnie, że to prawda, gry kosztują nie mało. I jeśli chciałbyś jakiś taki ekwiwalent wyciągnąć tego, ile ci kosztuje, na przykład, biuro do kina, ile ci kosztuje się gra wideo, komputerowa, konsolowa, to, to fakt, no, te 10 godzin to byłoby takim takim takim takim, takim słodkie, tak, słodkim kompromisem. Ale w przypadku Diorder, ja na przykład nie polecałbym tej gry kupować za pełną cenę. Chciałbym, żeby każdy miał okazję zagrać w Diorder, bo to nie jest tak, że ja na przykład nie polecam zagrać w The Order, Tylko bardziej bym polecał tę grę komuś, kto jeszcze nie ma PlayStation 4 i na przykład znalazłby taką promocję, bo jest taka promocja, na przykład tutaj, w tym kraju Zielonej Wyspie, że za 350 euro dostajesz konsolę i dwie gry, w tym właśnie Diorder i The Last of Us, tą, tą wymasterowaną. Którą wszyscy wymasterowaną. Już grali. Tam wszyscy już grali, ale nadal jest wiesz, warto zapoznania się. Wszyscy nie wiem, czy ty grałeś, opowiec, Iliuszu. Nie. nie, ja nie Tak, grałem. no tak. Ale się wypowiesz. I... Ale ja nie powiedziałem nic, ja nie oceniłem tej gry, ja tylko powiedziałem, że, że Ale wszyscy... to wiesz, Iliuszu, kto ci nie zna, Ten ton, ton pogadliwy, wiesz, wszyscy grali. Wszyscy. Kto wszyscy? No, nie. nie. Nazwiska, imiona. Myślę, że, wiesz co? myślę, że, że, jesteś, myślę że jesteś złośliwy. Nie, no przepraszam. Jeśli tak to odebrałeś, to ja się bardzo, bardzo się przepraszam. A wiesz już, co, ja, wiedz, ostatnim ja mam wrażenie, co ja że my za dużo gadamy w tej chwili o tej grze już, bo widzę na zegarek... To, że to jest pozwól, że dobrze, ale pozwól, że... Dobrze, pozwól, że ja podsumę, podsumuję, dobrze, podsumuję. Ale przed podsumowaniem, żeby ludzie wyczekali jednak do podsumowania, chciałem małą dygresję wprowadzić yy, tutaj na boku. Otóż yy, przy okazji tego, co się stało w ostatnim czasie w Warszawie, ponieważ nie wiem, czy wiesz, ja dzisiaj do domu, zdarzyło mi się wracać przez prawie półtorej godziny... Bo był yy, łazienkowski przy... most spalony, tak? Tak, most łazienkowski został spalony i przy okazji tego, tego tego. Dlaczego to zrobiłeś? Nie, no przy okazji tego incydentu y, y, y, pojawiło się mnóstwo takich memów. Y, y, miłościwie na, odnośnie miłościwie nam panującej tutaj prezydent Grunkiewicz walc i w ogóle wspaniałych takich informacji, że wiesz, że, że to super, i w ogóle, no takich obśmiewających trochę Lady tą Grunkiewa. zaradność, tą zaradność y, pani prezydent. Natomiast y, ja tak sobie pomyślałem, no super, tak? Bo dzisiaj też nawet y, wszystkie te memy obiegły, że tak powiem, gazety od prawa do lewa, telewizja, media od wiesz, prawa do lewa. Wiesz, świat wszystko... oszalał na punkcie polskich memów mówię o tych, mówię tutaj o nas, o, o, tym, co się dzieje u nas w Kraju Nad Wisłą, wiesz, gazety od prawa Kraj do lewa, wiesz, wszy, wszystkich, wszystkich opcji, wszystkich, powiedzmy, opcji politycznych, tak prawicowych, jak i lewicowych. O, zjednoczonych. Ale ja sobie pomyślałem jedną rzecz. Jaka to jest hipokryzja? No kurczę, teraz jakieś memy, teraz jakieś takie bzdury, tak? No ale jak były wybory, no to przepraszam, to, to, to, to po co przyjdą wybory i znowu będziecie na nią głosować, tak? Znowu przyjdą wybory i znowu będziemy głosować na, na po prostu takie absurdy, no. no ale nie, jaki to ma nie. związek prawda, ten most <słuch> z The Order? No, to Bo... była dygresja. Aha, rozumiem. Czyli po prostu leżało Ci na sercu Tak, chciałem i powiedzieć. chciałeś powiedzieć tak, na pewno. Więc wracając A. do The Order, po tej, e, interesującej jak, jak zwykle w twoim wykonaniu dygresji, Um, chciałem powiedzieć, że generalnie Dior to nie polecam za pełną cenę, bo to nie jest gra warta pełnej ceny. I jak, jak wspomniałem, no jest promocja, w której można właśnie te gry dostać za darmo i, i, i tanio kupić konsole, więc później, jeśli szybko przejdziesz grę, możesz ją jeszcze w dobrej cenie sprzedać. Ale tak one są w wersji pudełkowej? Dołączone Pudełkowe, do pudełkowej tak. Ta, ta. To nie jest tak jak z tym Xboxem One, że masz wszystko na tych jakichś kodach i tak dalej, że to przypisane jest do konsolini. Nie, tutaj po prostu dostajesz e, normalnie taką samą kopię gry, jakbyś kupił sobie ją osobno. I e, jeśli ktoś nie ma jakiegoś takiego specjalnego parcia, spokojnie może poczekać, to cena tej gry w ciągu naprawdę kilku miesięcy spadnie do poziomu 50 zł na Allegro. E, w ciągu, nie wiem, 6, 7, 8 miesięcy prawdopodobnie, może w ciągu roku pojawi się na plusie, więc... Naprawdę jest spokojnie, można by zagrać, jak, jak, jak wyjdzie w, w takiej lepszej, w lepszej cenie. Jeśli chodzi o w ogóle właśnie fabułę, no to jest bardzo ciekawa gra, tylko ona tak dziwnie się kończy, jakby, jakby zamyka tylko jeden mały wątek, zostawia kilka innych otwartych i albo, nie wiem, twórcy chcą zrobić jakieś DLC do tego, albo będzie, prawda, jakaś kontynuacja za rok, za dwa. Tylko właśnie, czy jest sens robienia kontynuacji do takiej gry? Bo co innego, jak na przykład było z Gearsami, prawda? Gearsy to była niesamowita gra, ona, ona zrywała, normalnie, rolowała, ale, tylko ciepło, ale, ale Gearsy to była niesamowita gra, jak już wchodzisz na mój ulubiony temat, to była niesamowita gra, nie tylko dlatego, że ona miała, y, trips, Świetną fabułę trips, y, single i player, ale przede wszystkim miała genialny, no po prostu no tak. mistrzowski tryb multi, no po prostu to, co, to, co Girsy zrobiły w multi, to było coś absolutnie fenomenalnego, wiesz, to, to, tak. to, to, to taki event się zdarza raz na pięć generacji konsol. Oczywiście, oczywiście, no może trochę częściej, no na dwie, raz na dwie generacje. No ja I będę trzymał się A Order właśnie te... jest taką grą, że przejdziesz ją raz i naprawdę nie ma absolutnie, nie ma żadnego powodu, no chyba, że chcesz, nie wiem, zrobić tą tak zwaną platynkę, tak, zdobyć ten pucharek, nie ma specjalnie znaczenia, czy przejdziesz ją raz, czy dwa razy. Jakby nic więcej z niej nie wyciągniesz. Ona nie pozwoli ale, ci Damianie, odkryć jakichś nowych elementów. Rozumiem, że czujesz się w takim razie trochę jednak mimo wszystko oszukany, że zapłaciłeś za grę pełną cenę, a ona się okazała takim bubelkiem. No Jak to się mówi, no to jest tak, taka praca, prawda, takie hobby, ale tak jak mówię, ja nie żałuję, tylko że jakby miał się postawić w sytuacji kogoś, kto komu ciężko było wydać pełną cenę na tę grę, no to powiedziałbym sobie, nie, jednak lepiej poczekać. Jeśli ktoś kogoś stać, nie wiem, prawda, podpala sobie, nie wiem, papierosy dolarówkami, z dolarówkami, no to tak, no to niech kupuje, nie ma problemu. Więc wszyscy inni mogą spokojnie poczekać, ta gra, być może jak wino, ona się zestarzeje jakoś godnie i będzie jeszcze lepiej smakowała właśnie w plusie. Ale kto wie, no. To może tak zrekompensuję się, drogi Juliuszu, i zapytam cię, co w ty ostatnio grałeś? No ja jak zwykle jestem... Retro Gamer, EA Access. Król sucharów i, i, i starych gier, bo, bo tylko w takie gram. Ku, w, w ramach impulsywnego zakupu, ponieważ podobnie jak ty też kupuję impulsywnie gry, zakupiłem grę Sniper Elite 3. I odniosłem wrażenie, że to jest taki TIF, tylko że w klimatach II wojny światowej. Przyznaję się bez bicia, <grym> Ja chciałbym, żebyś zanim przejdziesz do przyznawania się bezbicia, wyjaśni mi, na jakiej zasadzie dla ciebie ta gra to jest thief. No, na Bo takiej thief, zasadzie... Thief thief, thief. thief. Na takiej zasadzie, że jednak też trzeba się skradać i zauważyłem, ktoś w takiej recenzji... No tak, rzeczywiście. No tam, ale ktoś no w takiej recenzji... Za... No ale poczekaj, daj mi to kończyć. Ktoś w pewnej recenzji zauważył, że, w... że, że te misje tego snajpera są takie trochę o dupę potłuc, no bo z jednej strony jesteś snajperem i twoim głównym celem jest zabicie kogoś z o ogromnej odległości, a na przykład już na samym początku pojawia się misja, w której masz zabić trzech oficerów i przeszukać ich zwłoki. To, to, się, to się trochę kłóci w ogóle z ideą snajpera, wiesz, no. Nie wyobrażam sobie, żeby, nie wiem, misja tego faceta, który zastrzelił Kennedy'ego polegała na tym, że po strzale Kennedy'ego miał się podkraść, <śmiech> wiesz, <śmiech> niepostrzeżenie do miejsca, w którym Kennedy został zamordowany, Ale a następnie na ukraść mu dowód osobisty. Nie wiem, czy wiesz, akurat chyba tak się wydarzyło, że... Aha. Dowód Kennedy'ego został ukradziony. No tak, ale czy to. Czy, to nie, czy, czy, czy tak z... nie było? Nie wiem. Ale czy, przez... to Akad, czy to zrobił Harley Oswald? No, Oswald? Pytanie Oswald, jest takie, prawda? czy w ogóle Harley Oswald był tym snajperem, bo to jest osobna historia. Ale... Natomiast wiesz. No... Zmien... No, ja czytałem dwie książki, które jednak sugerują, że, że tak było. Czy ale tak... znowu jest mnóstwo teorii spiskowych, które, które są arcy ciekawe. Czy znaczy ja akurat nie znam sugerują jednak inaczej. sprawy. Nie znam sprawy, więc, więc się nie wypowiadam. Nie ja wiem, że ten ty... spisek, y... zaplanowany wzrost. Well. wyjątkowo, wyjątkowo się nie wypowiem, nie znając sprawy, natomiast e, jeśli chodzi... Ja idę do sprawy, to jest bardzo znana sprawa. Natomiast, jeśli Co chodzi, nie słyszałeś? Jeśli chodzi o snajpera, to jest rzeczywiście... Magiczna kula, teoria magicznej kuli. To jest akurat twoja domena w tym podcaście, natomiast e, wiesz, wracając do... Ale myślałem, że o snajperze no, mówimy, o tej no, magicznej mówię. kuli, która przechodzi przez różne części ciała i robi tak, też e, zdjęcie rentgonowskie wiesz, problem polega na tym, że to mi się nie podobało specjalnie. Pamiętam, że cooldown chyba wtedy opowiadał właśnie o tej grze i on z kolei mówił, że mu się podoba, no, ale z drugiej strony on grał w wersję na PlayStation 3. 4, co ja mówię. W każdym momencie grałem w wersję na PlayStation 3 Sniper Elite 2. No ja wiem, Road to Berlin chyba. Nie wiem, nie pamiętam. Jak Coś nazywało. tam z Berlinem. Ale bo, wyglądała identycznie, tylko była właśnie w... bardziej się akcja toczyła częściej. Bo ta, ta twoja chyba część to jest w Afryce się dzieje, tak? Dużo takich pustynnych klimatów, nie? Tak, tak. To co to ja akademiałem, to, to zrujnowane miasto, jakieś takie blokowiska, no tak, on, ale też, ale też, był, musiałeś się, ale też musiałeś się skradać, do zwłok pewnie yy, zakładam, i yy, rzeczywiście yy, czy nie. No tak, no to był taki sniper, który po prostu ma lepszego cela z, mniejszą mniejszej odległości, z króci, no, jest, Nie, no to, tak, to, Na to, krótki dystans to, strzela. To, to dlatego, no to właśnie dlatego mówię, że, yy, skąd to moje skojarzenie z, yy, z Tiffem, tak? Że, że, jakby twoim celem tutaj, w te, te misje, wiesz, które tu dostajesz, to, yy, to nie są takie misje typowo snajperskie. A czemu na nie powiedziałeś, że z, ze Splinter -selem? ci się nie kojarzy? No bo wydaje mi się, bo wydaje mi się, że w Tiffie to jednak było właśnie takie bardziej jak w snajperze. Aha. Znaczy, bo w tif w tym, w, w, w, jakoś, w Splinter Cell to jednak, no to był jednak, wiesz, no, taka historia szpiegowska. A tutaj ja nie mam wątpliwości, że, że jednak on nie jest szpiegiem. I Ale działa na zlecenie rządu no, amerykańskiego? Znaczy, może nie tyle, że rządu, on jest żołnierzem po prostu, snajperem, nie? Ta fabuła zresztą jest taka bardzo szczątkowa, oczywiście ona występuje w tej grze, ale ona jest bardzo szczątkowa. Natomiast, wiesz, no co można powiedzieć? No... Strzela się na kuckach. Tak, ale ja nie chcę specjalnie, tu, bo ty dużo powiedziałeś o tym orderze i tak dalej, nie chcę to specjalnie się rozwijać. Natomiast chciałbym tylko, wiesz, wrócić, wracając znowu, znowu, bo trochę mnie wybiłeś z wątku. Te, to sekwencje, dygresja w te, sekwencje, te sekwencje, te sekwencje, wiesz, z tym rentgenem, który przelatuje przez te części ciała i one eksplodują, to jak oglądałem to na tych różnych filmikach, wiesz, to powiem szczerze, że to mnie nawet odrzucało od tej gry. Bo tak sobie myślałem, kurczę, jakie to jest, wiesz, no, to nie to, ale ta gra ma jeden fajny motyw gameplayowy, który mi się bardzo podoba, to jest mianowicie taki, że za każdym razem jak oddajesz strzał, podejrzewam, że to było w poprzednich częściach tak samo, to jakby widzisz, jakby ta, ta kamera jakby pokazuje tego twojego snajpera, ta kula wylatuje z, z tej broni i leci, zabija tego gościa i teraz jeśli ci się uda, albo jeśli zabijasz kilku wrogów jednocześnie, to te... Te przejścia takie, czyli z tego widoku z pleców, przejście na ten widok strzelającego snajpera i ta kula lecąca, to tworzy taką fajną mieszaninę, że jakby to jest właśnie ta esencja, ta, ta, ta największa przyjemność z tej rozgrywki. Wiesz, to powoduje, że czujesz, jakbyś był rzeczywiście jakimś takim badasem, który się zakrad ze snajperką i, i rozwala pół planszy. Mm -hmm, mm -hmm. No, no i wiesz, i gra 50 zł mnie kosztowała, uważam, że to jest świetna cena za, za, za ten tytuł i, i serdecznie polecam. No to, to jest bardzo, no tak, no zgodzę się, no to jest to jest odpowiednia cena na, za, za, za taki tytuł. Tak, ja bym mógł na przykład tak polecić w takiej cenie właśnie The Order, nie? Tam też jest takich parę klimatycznych elementów, no nie ma niestety nic porównywalnego do właśnie do tego strzelania bronią rengonowską, mm -hmm. ale Tesla ma swoje zabawki, takie jak na przykład broń energetyczna, czy jakaś, czy jakaś wyrzutnia, nie wiem, pocisków, ja to tak mówię, pocisków fosforowych, one prawdopodobnie czymś innym są, nie, nie pamiętam dokładnie, ale wiesz, to podpalanie, wiesz, te efekty, tylko właśnie tego jest bardzo mało w tej grze. I na tym ubolewam. No ale e, być może właśnie powinienem sięgnąć, e, jeśli chcę, fajerwerki e, po Sniper Elite. Czyli polecasz, rozumiem. 50 zł, świetna cena. Znaczy nie wiem, czy jeszcze można ją kupić za te 50 zł, bo ja to kupiłem już hmm. jakiś czas temu, ale... Y... Może na Allegro albo gdzieś. No, na może, może się da, może się da. A czy pecetowej, to wiesz, no... No pecetowej nie polecasz, nie? Nie, no, bo, no tak, no bo jak? No chyba, że napadzie, no to wtedy. Chociaż pomyślałem, wiesz, czy, czy nie kupię sobie właśnie tego, tego Berlina może kiedyś, ale na razie i tak muszę skończyć Afryka a to mi mm -hmm. idzie bardzo powoli. No i właśnie też słyszałem od, no właśnie, a od tak kolegi kul gry. od Kuldana, że to jest właśnie gra na 10 godzin, no. No, no to wiesz, spokojnie, kilka wieczorów poświęcisz i, i masz ocenię. Ale też jest podobno multifajne w tej grze. Ale to już słyszałem nie od kolegi Kuldana, tylko od innego. No, widzisz, kolejny plus po prostu. To, to jest, jak to się mówi, Keeps on giving. No nie? To jest taki prezent, który po prostu zwraca się po Dokładnie. dokładnie. W coś jeszcze grałeś ciekawego już? Pozuczyłem e... do re... kącika retro. Jakiego? Ale nie, ja już nic innego nie grałem poza grami planszowymi aha no to zaraz będziemy mówić o grach planszowych ja tylko powiem że yy, Znaczy grałem, jeszcze, powiem, parę... jeszcze, jeszcze tylko powiem że oczywiście grałem O tak teraz kończy retro. oczywiście powiem że grałem yy, w mm, Fifa 15 yy, w Need for Speed yy, Rivals cieszę się że I przeszedłem, odnotowałeś i przeszedłem ten kolejny... fakt yy, w audycji no. to powoduje że wszyscy gracze którzy jeszcze w te tytuły yy, yy, tymi tytułami się ekscytują no nie cieszą się że no, ma, mają w tobie oparcie takie, że, że jesteś tym promotorem, takim właśnie też ambasadorem marki EA. Yy, ale jeśli mm. chodzi o kącik to pamięć już, że odpaliłem sobie Mass Effect 3 na PlayStation 3 i gra wygląda bardzo ładnie, ale trochę się zastarzała, Albo to jest chyba, albo to jest kwestia PlayStation 3, że to jest słabsza konsola, prawda, no i Xbox 360 to, była, to był potwór, jak na tamte czasy, prawda, a, te, a teraz w każdym razie jakoś tak dziwnie w tych filmach przerywnikowych wydaje mi się, że tam jest chyba tylko 15 klatek na sekundę to jakaś taka super filmowość ale bardzo przyjemnie się gra wiesz ta gra się jakoś specjalnie też nie zestarzała chociaż tak zawsze na, na, chyba najbardziej taką najlepszą częścią z Effecta będzie część druga I, i, i tego się będę trzymał ale inną grą z retro i też yy, z tego czasu ona była dostępna w plusie, więc jak ty sobie tą bibliotekę... Wiesz co? ja usta... ci tego powiem tak, część druga Mass Effecta była rzeczywiście super, też mi się bardzo podobała. W część trzecią niestety nie grałem, natomiast jedynka też uważam była świetna, ponieważ jedynka to była pierwsza gra, która dała mi y, taki jakiś... Ja pamiętam, że w ogóle pierwszy raz o Mass Effectcie usłyszałem mhm. przez zupełny przypadek, nigdy nie słyszałem o tej grze i wszedłem z ciekawości, ponieważ kiedyś byłem wielkim fanem Neverwinter Nights, wszedłem z ciekawości na stronę Bioware i tam y, przeczytałem, tak. że oni nawet na, jakimś, y, y, na jakichś targach dostali jakąś nagrodę, jeszcze to było w takiej wczesnej fazie produkcji, kiedy nic za bardzo nie było wiadomo o tej grze, za y, tą taką filmową opowieść, wiesz, też o mimikę. za mimikę twarzy, wiesz, za za, tego typu, za, tak. za ten sposób zmiany y, prezentacji tych dialogów w grach. Y, y -y. I wtedy byłem zaskoczony, bo tak się znam kurczę, ale to kiedy to wyjdzie i na jakie platformy, nie? No i później się okazało, parę miesięcy później, że to wychodzi no, ja tylko pamiętam. na Xboxa. Ja też pamiętam to wrażenie, jakie na mnie zrobiła zrobił jakiś taki mały fragment, to chyba był właśnie Shepard, Commander Shepard w barze, jakaś taka rozmowa, tak, tak, jak czyli się... miałeś pokazane to, to, to, to kółeczko dialogowe, ale ta filmowość, ta, to, to no tak, fantastyczne się nie, nie, oddanie nie, mimiki twarzy, wiesz, no, to, to, nie wybierało to się dialogów, powierzchną... Nie wybierało się dialogów, tylko wybierało się raczej sens wypowiedzi. Tak, to też, to też. I, to I tam oczywiście, yy, tylko że to, powiedzmy, to jeszcze nie było taką większą nowością, ale nie, to, to było, wszystko nie. połączone w jedność. Ale w ja jedno. myślę, że, ale myślę, że sam fakt, że wybierałeś tylko sens wypowiedzi, a nie wybierałeś mm -hmm. ten dialog, to było rewolucyjne, bo tego wcześniej ja nie widziałem w żadnej grze. Natomiast problem polegał też na tym, że to powodowało, że samo obserwowanie dialogów w grze było kapitalne, mm -hmm. dlatego że nie tylko wybierałeś odpowiedź, ale później tak naprawdę patrzyłeś, co tak naprawdę ta twoja postać powiedziała. I moim zdaniem to było świetnie. Przynajmniej ten element e, Mass Effect, wszystkich części mi się strasznie podobał. No i w ogóle cała ta historia, nawet jeśli, wiesz, te kontrowersje z tym trzy kolory zakończenia nie? Trzy kolory niebieski, tam zielony, czerwony, nie, To jest... Nawet kiedy nie masz tego takiego ekstra zakończenia, prawda, który później został jakby dograny, dołączony do, e, do, do wersji gry pełnej, to nadal uważam, że Mass Effect to jest jednak taka seria, GF, w którą trzeba zagrać. To jest, to jest absolutnie... E, Jedna z najciekawszych gier science fiction, RPG, jakie, jakie wyszły. Być może jedna z najlepszych właśnie takich, tego typu gier na, na poprzednią generację. I, I mam nadzieję, że na przykład kiedy wyjdzie nowy Mass Effect, to, to to nie będzie jakieś tylko takie odcięcie kuponu, tylko jednak znowu będziemy mieć do czynienia z jakąś taką grom użyję tego słowa brzydkiego, epicką. Która dlaczego, też, nie dlaczego wiem, brzydkiego? No bo ono tak może nie pasować zupełnie. bo epickie A dlaczego jest to... nie pisuje, że to jest epickie? Nie wiem. co. A, epi... a moim zdaniem idealnie pasuje, bo słowo epickie odnosi się na przykład do epiki, czyli do literatury, a epika to są na przykład powieści, a Mass Effect wydaje mi się, że jest takim wirtualną powieścią, jeśli tak, moglibyśmy to. tak powiedzieć. Więc wydaje mi się, że akurat słowo epicki, jeśli chodzi o Mass Effect, tak. idealnie pasuje, natomiast mm -hmm. jak najbardziej. No To jest dla mnie bardzo, bardzo ciekawy świat. No szkoda, że on troszeczkę nie został takiego kopa w pewnym momencie, żeby gdzieś się nie rozwinąć. Ja nie mówię, że do poziomu Gwiezdnych Wojen, ale gdzieś, żeby ta, te, ta marka rozkwitła, że ona była rozbudowana, bo są książki, są komiksy, ale to, to nie wszystko. to Przydałby się film pełnometrażowy, taki naprawdę yy, zrobiony za, za słabo, grube 500, 200 milionów dolarów, James Cameron, wiesz, o to, o tym mówię. Coś takiego. Hmm. No, tak. Coś na poziomie, powiedzmy, nie wiem, Coś czego na poziomie, czego właśnie? No, albo idy. Aliens. Albo idy, tak, tak. W trzech kolorach nie będzie ten film w ogóle. Ale to, to jest jeden To, to jest Sin City rzecz. był w trzech kolorach chyba. Tak. No Sin City tak właściwie. Czarny, biały, czerwony. No i tam jeszcze czasem się pojawiały inne kolory, ale to chyba już w kolejnych częściach. No proszę, tak. Żeby coś podkreślić pewnie. No tak, z, w życie psychologiczne bohaterki. Bohaterki mm -hmm. albo bohatera. No dobrze. Jak to interpretujesz, że życie jest takie po prostu zero-jedynkowe? No takie... Według niektórych tak drugą... takie jest. No dobrze, skończmy mhm. ten kącik A drugą retro. grą retro, którą właśnie gram i, yy, znaczy nie w tym momencie, ale yy, całkiem przyjemnie tak, jest takim dobrym odmóżdżaczem, to jest Kingdom yy, of Almalur Reckoning. Czy Kingdoms of Almalur Reckoning? A, końcu... czekaj, czekaj, to jeszcze jest z czasów Xboxa 360 i to wyszło, to jest takie jak... To jest e... stara gra, bardzo stara To jest stara gra, ona jest bodajże na Unreal Engine 3 e... i na początku to wyszło właśnie chyba na Xboxa 360, to było, mia miała być taka Xboxowa wersja, nie wiem czy to wyszło na Playstation, bo wiem, że potem na PC wyszło. Wyszło, i... no przecież na, pla na Playstation gram. Aha, no właśnie, okej. Okay. I to była taka pecetowa, to była, to była taka wersja, taka kolejna podróbka tej Final Fantasy. Nie. Tak. Nie, ale blisko, blisko, bo też na F. Ja bym bardziej Kingdom of Amaru porównał do, do, do Fable. I ze względu na oprawę, i ze względu na, na, na rozbudowanie, ta, ta gra naprawdę przypomina na Fable. Ona, nie wiem, Fable miał jeszcze taki swój taki, taki dodatkowy element. A kto to wydał? Ta, ta, e, e, EA. A to, a to nie, dobra, to mi się pomyliło z inną grą, bo myślałem, że to była... Tak, ale to kojarzył już I taka, w takich pomarańczowych tak. barwach to było zrobione. Pudełko. No pudełko tak, ale gra jest bardzo krorowa. No tak jak, jak powiedziałem, jak Fable. No to jest... E, grasz w ogóle takim... Twój proda, ten protagonista e, po raz kolejny budzi się z jakiegoś snu. Nie wie kim jest. Protagonista. Uh -huh. Bohater. E, wcielasz się w niego już od samych napisów początkowych. Uh -huh. <grafię> twój bohater. Nie, ale no, generalnie e, początek jest niemal jak e, w Plane e, Budzisz się w kostnicy okazuje jak, się, gdzie? że... W kostnicy. Aha. Takie gnomy małe, z, z, z, wiesz, trochę tak, jak wiesz, ta rozmowa w ogóle o tych gnomów, oczywiście, ona nie jest taka sama, ale ona trochę przypomina rozmowę o czarnym lolku z, z, z nic śmiesznego. Nie wiem, czy pamiętasz tą, nie. tą scenę, taką, co oglądają, palec jest, że jest cały czarny. Nie, nie, nie pamiętasz tej sceny? Nie. W jakiś cudowny sposób no, okazało się, że z martwych stałeś. No i zaczyna swoją misję. No i oczywiście to jest taka gra, że na początku to właściwie to nie wiesz, o co chodzi, dlaczego, tylko dostajesz jakieś zadania i je robisz. I masz zadania ona główne, była Ja pamiętam, że ta gra była poboczne. zaskakująco wysoko oceniana, z tego co pamiętam. Ona, ona no bo, takim, takim, takim... Nikt się nie spodziewał, co to jest, jak to jest i dlaczego, a tymczasem okazało no. się, że niespodziewanie to, ty, to było całkiem Ona przyswoite. była wysoko oceniana, tylko niestety się nie w ogóle nie przełożyło na sprzedaż tej gry. No właśnie, tak. I, i studio, które ją stworzyło, 38... 38 Studios, czy Studio Studios no, zbankrutowało. Właściwie to, nie wiem, czy oni cokolwiek wydali, czy jakikolwiek dodatek, czy nie. Ja mogę powiedzieć, że jakieś tam rzeczy zostałyby produkowane do tej, do tej gry, bo na przykład ja ściągając tę grę z PSN-a i mając podłączone do mojego PSN-a konto y, y, Origina, EA, prawda, już na dzień dobry znalazłem prezent w jednej ze skrzyń, tam jest taka skrzynia właśnie z prezentami, komplet zbroi stylizowanej na, na zbroję Sheparda z Mass Effecta. No, super. Teraz właśnie ma świetne statystyki, w ogóle wyglądam elegancko, wiesz, zupełnie inaczej się chodzi po takim, po takiej, po takim A, kraju. Ten sam patent fantasy. był chyba w Mass Effect 2, bo tam też można było znaleźć zbroje stylizowane na y, Age of y, coś tam. Na Dead Space na przykład. Nie, Czy, na ten Age of coś bo... tam. Na tę na grę, co teraz wyszła, co jest Inkwizycja. Wiesz co, mówisz takim... Tak enig... Ale Jezu, wiesz, Mówi ale ty age... wiesz, o, co, o czym age ja mówię. Age of coś tam. No, e, Inkwizycja, no, na elektronika. Age Art. of Inquisition. Nie, inaczej się to nazywa, bo zaraz wejdę na Xboxa i sprawdzę. No to Age of Empires. Age of Ultron. Dener age of War. Denerwujesz mnie. No nie wiem, no, nie czytam w twoich myślach, czytam nie, nie te, ale... Dragon Age Inkwizycja. <laughs> Dragon Age. Dragon Age Inkwizycja, tak. I to właśnie można było, tylko że wtedy nie było Dragon Age Inquisition, tylko był Dragon Age pierwszy mm -hmm. i można było ściągnąć, yy, można było ściągnąć, yy, że tak powiem, yy, yy, wersję taką próbną. Mm -hmm, mm -hmm. Rozumiem. Nie, to ja tylko króciutko podsumuję, że to jest bardzo taka fajna, nie, niestresująca gra RPG. wiesz sobie postać, tam jest jakiś taki system... Yy, Dosyć długo się leweluje. Muszę przyznać, że ja tam już gram parę godzin i dopiero chyba mam, mam szósty czy siódmy poziom więc jakby to nie idzie co, może, coś, strasznie... może coś przegapiłeś, tak jak ja w Rise przegapiłem i... może jakieś pastylki na po, szybkie Nie, wiesz, pod, pod, pod, sam, pod sam koniec gry się zorientowałem że te wszystkie umiejętności <laughs> można rozwijać i w zasadzie tylko takimi podstawowymi umiejętnościami całą grę przeszedłem znaczy, nie, wiesz co, gra, gra trochę traktuje cię, jak, jakbyś pierwszy raz grał grę RPG, bo no stop masz na ekranie y, jakieś tutoriale, jakieś podpowiedzi, Naciśnij ten przycisk, to będziesz używał mocy specjalnej, Naciśnij to to będziesz wykorzystywał jakiś taki, nie wiem Czarm w ten sposób zachodzisz przeciwnika o tył. Non-stop, jeśli coś nowego pojawi w twoim ekwipunku dostajesz gwiazdkę, więc jakby nie jesteś w stanie nic przegapić. No chyba, że po prostu świadomie, no nie ignorujesz te, te, te komunikaty. Ale gra jest tak, po pierwsze, prowadzi się jak po sznurku. Ona ma trochę konstrukcji jak MMO. Jest dosyć duży świat, dosyć rozbudowany. Zresztą, o ile się nie mylę, to było w planach, aby, aby Kingdom of Warmore było wcześniej, było na początku grom MMORPG, no ale to nie wyszło. No, wiesz, nie, nie wiem, czy to kwestia kosztów, czy, czy, czy, czy nie, nie, nie udało się wszystkiego do, zrobić, ale to trochę zostało, wiesz. Widzisz te przestrzenie, po których się porażone, one spokojnie mogłyby być zapełnione innymi graczami. Nic by się nie stało. A powiedz mi jedną rzecz, ale... bo przerównałeś tą grę do yy, Fable, to jest gra, która ma kilku y, znanych mi miłośników i, i, i kilka tak. osób uważają za wybitne osiągnięcie y, mm -hmm. komputerowe. Ja do tej grupy specjalnie nie należę, ale nie dlatego, że mam opinię negatywną o Fable, ale raczej gdzieś tam, wydaje mi się, ominęła mnie cała ta fala popularności tej gry. I pamiętam, że po pierwsze, nie, ja chyba grałem zresztą w którąś z pierwszych części Fable. Znaczy Fable 2 jest moim zdaniem najlepszą częścią. Ale tak. mówiąc szczerze, Fable mi się zawsze kojarzyło jako takie fantazy, ale no, przepraszam, nie chciałbym nikogo urazić dla dzieci. Znaczy, to tak, no, ona ma tutaj taką oprawę, wiesz, dziecięcą, no nie masz jakieś potwory, jakieś wielkie, nie wiem, trole dwugłowe, bo ja bym chciał na jakieś przykład pająki, bo ja bym na przykład ale chciał oprawa jest rzeczywiście taka bajkowa, bardzo taka kolorowa, postacie są dosyć karykaturalne. oczywiście, no ja bym tu powiedział, że właściwie ta grafika nawet wygląda troszeczkę jak, jak w World of Warcraft. Mm -hmm. że ona nie jest taka ultra-realistyczna, tu nie mamy do czynienia z tym, to mamy raczej trochę karykaturę, no i też ten świat jest w miarę bogaty, bo masz, no oprócz ludzi tam i są gnomy, i, i jakieś Ale mówisz teraz, bolty, mówisz, jakieś elfy, jakieś. Mówisz jakiś, teraz o Fable, czy, czy o tym Almarur? Y Almarur, y Alma nie, bo, bo Fable, a Fable właśnie też jest taką grą kolorową, też, tylko ona, ona miała na przykład elementy, ja bym powiedział dikansowskie. Było tam, szczególnie to miejsce, w którym, w którym toczyła się akcja, na przykład Fable 2, wiesz, to, to miasteczko, no to, to tam było parę takich rzeczy, które też Fable wyróżniało. Tutaj z Kingdom mamy do czynienia z takim typowym fantasy RPG. A grałeś w, w taką grę y, Alice? Tyle, no. Alice in... Wonderland? No tak, Wonderland? tak, tylko tą American Magis Alice, ale tą chodzi mi o kon... Pierwszą przy... drugą Chodzi mi o drugą część. Nie, nie nie grałem. A no właśnie, a ja grałem w tą drugą część i tam właśnie są takie yy, sekcje w Londynie, które rzeczywiście są takie Dickensowskie, jak ty mówisz. Nie wiem dlaczego Dickensowskie, nie wiem z czego ma to wynikać, ale rzeczywiście pamiętam... No taki, taki Oliver Twist, no, wiesz o co chodzi. No. no tak, ale Oliver Twist to nawiązujesz do filmu, czy do czego? Bo ja nawiązuję do starych... Miałem w domu takie piękne, stare wydania tych książek Dickensa i tam mhm. rzeczywiście były takie stare rysunki, które mi od razu przywodzą na myśl to, co zrobił ten facet American McGee Alice. Znaczy American McGee w tej wersji Alicji. Takiej, mhm. powiedzmy, w klimatach trochę Bartonowskich. Tak. Znaczy, no to jest, to jest bardzo podobnie właśnie Ale pod, właśnie pod, pod wspominam o tym, dlatego, że to jest może podobne do tego The Order. Mhm. Znaczy Diory, tak jak mówię, że Diory jest zrobione całkowicie na poważnie. Jest całkowicie pozbawione jakichkolwiek elementów humorystycznych. I to chyba całkiem świadome, że oni nie chcieli e, nawet wprowadzać jakiś ten... E, jedynie, co muś powiedzieć, że tam jest postać Francuza e, e, jednego właśnie z tych rycerzy, który później zostaje mianowany jako rycerza Okrągłego stołu. E, I on wprowadza taki element komediowy, ale dlatego, że on jest, wiesz, takim bawidamkiem. Taki trochę tam jest e, z niego, w nim stereotypowego Francuza, ale z drugiej strony on w momencie, kiedy trzeba. On stoi na wysokości zadania. Wiesz, to jest jednak bardzo poważna postać. I tak jak mówię, no, tam jest klimat oczywiście tego Londynu, tego brudnego Londynu, tych, tych, tych takich e, zasyfionych, zaszczurzonych alejek, e, e, kurtyzan, które, które, nie wiem, no muszą, no, nie wiem, słyszeć tam, najgorszej tam recydywie, prawda? Tam, no tak mówię, no, ten, tam jest ten taki drobny element Kuby Rozpływacza się pojawia. E, więc no na pewno samo miejsce jest, jest bardzo podobne jak, jak, jak tym, ale no, jest jeszcze wiele innych rzeczy, niektóre, które, te, które jednak sprawia, że, że, że miejsce w jest jednak trochę inne niż, niż to. No, ale też jest trochę martwe. Nie? Tam, nie ma, tam, tam nie ma życia na tych listach Tam jednak jest, jest skoncentrowany na tego, co masz robić. Eee, o ile misje w dzień. Jest kilka takich, gdzie jakiś, po jakiejś otwartej przestrzeni będziesz, wiesz, widzisz innych ludzi, ale nie mamy do czynienia z jakimś, jakimś miastem, w którym jesteś puszczony, możesz spokojnie sobie chodzić i tak dalej. No. W The Order, to, kraj tak? Jest bardziej, tak, The Order. I ciągle jest do tego wiesz, The Order no, nawiązujesz, a ja czytałem na przykład, jak zapytałeś... ja lubię te dygresje, Ale jak, ale jak zapytałeś ludzi, o naszych słuchaczy, odnośnie tego, o czym rozmawiać na tym podcaście, to tam ci napisali, żeby nie rozmawiać o The Order. No więc... Żyt, zamykamy. No cały podcast temat jest The Order. O The Order, ja mam takie wrażenie. No wiesz, kacink, kacink, nie? W każdym razie, dobrze, to zamykamy temat Kingdom of Almalur. Interesująca gra, jak ktoś po prostu chce trochę sobie tak zabić czas w prostym RPG, to na pewno to jest coś, co, co mu to umożliwi. Wspomniałeś o tematach, pytaniach naszych drogich słuchaczy, A. więc na, na Facebooku kilka propozycji padło. Ja chciałem tylko rozmawiać. powiedzieć, że my w ogóle nie pozdrawiamy naszych słuchaczy. My jako... No to będziemy pozdrawiać wszystkich naszych drogich słuchaczy, którzy Nasz ukochany, wyrazili... Nasz kochany tandem. Tak, wyrazili e, swój, e, swój, e, swój znaczy swoje zadowolenie komentarz, za, swoje zadowolenie. Tak, zaglądając. więc Może, jeśli chciałbyś już teraz komuś podziękować, zanim będziemy czytać. Dziękuję wszystkim. To... Gratuluję tam jeden z użytkowników, nie pamiętam, przepraszam, w tej chwili. Chciałem cyfki. podziękować Stevenowi Spielbergowi. E, też chciałem podziękować Stevenowi. Uważam, że jest świetnym reżyserem. I tak jak kiedyś mi się na przykład nie podobał szeregowy film. Bez niego nie byłoby. To teraz stwierdzam, że to jest świetny film. Mhm. Właśnie, możemy o filmie porozmawiać w końcu. Google. Który... No, na pewno porozmawiamy, ale chciałem więc... jeszcze powiedzieć, że dziękuję wszystkim komentarzom, wszystkim naszym słuchaczom za komentarze, e, ponieważ to jest niezwykle motywujące do dalszego nagrywania, kiedy ktoś pisze, że, że, że się podoba i jest fajnie. A w tak. ogóle wydaje mi się, że największym chyba pozytywnym komentarzem, mam nadzieję, że się ze mną zgodzisz, to jest taki komentarz, że wytworzyła się jakaś chemia między nami. Ale ta chemia zawsze była. No cóż to? <laughs> tak. To jest, jednak jest to miłe, radzenia, jest tak, jednak jest to miłe że w 300 po 309 w sumie nie, nie dla mnie to nie po 309 bo ja przecież w mniejszej ilości odcinków w udział no ale to możesz powiedzieć że prawie ponad po 7 latach czy tam prawie 8 latach. Od, no. ja pamiętam jeszcze ja pamiętam te czasy kiedy yy... ja pamiętam jak cię mama piersią karmiła nie ja pamiętam te czasy jak yy nawiązaliśmy po dłuższej przerwie znajomość ponownie na Xboxie 360. Tak regularnie, co 20 odcinków wspominamy o tym, tak. Ale to są, za, wiesz... Ja... Przybliż tą historię, to bo na pewno jest z... ktoś, kto pierwszy raz słucha Ale to jest fascynujące, to jest fascynujące dla mnie w ogóle to, jak Xbox, wiesz... <laughs> wiesz <mam laughs> do... Xbox Live włączy ludzi, wiesz, dokładnie, teraz to Nokia jak jest, Xbox Live... dlatego Microsoft kupił Nokia. Otóż to, no tak. dokładnie, no, dlatego, dlatego, wiesz, jakby to jest tak niesamowite, to jest wzruszające, aż mam łzy w oczach prawie, no. To jest niesamowite. Mm -hmm. Uważam, że to jest naprawdę Xbox 360, pozostanie na zawsze w moim sercu jako niezwykła konsola. Tak, tak. Też się wyruszyłem. To może co? No to już przyznamy kilka komentarzy z, z naszej może strony Facebookowej. Są. Tak, no więc y, pytanie od Łukasza, pseudonim hakerski śmiechowski. Aż tak dużo się nie dzieje, więc możecie pogadać, co gotujecie na święta. Czyli, no i tutaj pytanie, czy y, przygotowujesz się już na święta? Jeszcze nie. Ale Bożego Narodzenia. Uff, no to na te tak. <grym> no, no już nie długo dzień Patryka, więc też trzeba będzie się przygotować na, wiesz, dobre buty, wygodne, I... bo będzie trzeba z... dużo będzie całą chodzić paradę. Ale powiedz mi, to Patryka, to kiedy jest to święto? Nie, ale powiedz mi, bo ja właśnie jak, chyba w Warszawie muszę z moją żonę wziąć i, i, i gdzieś się udać do jakiegoś... Do Irlandczycy w Warszawie, czy do Irlandzkiego Pubu? Do Irlandzkiego Pubu jakiegoś. Mm -hmm. no to zaraz, zaraz wchodzimy. Google nam pomoże. Google, kiedy jest? 17 marca. A no proszę. 17 Trzeba marca, zabukować. pamiętaj, żeby w tym dniu niczego nie planować innego, tylko właśnie Dokładnie. Guinness. Guinness, Guinness, oryginalny Guinness, nie jakieś tam inne piwka. Mariusz, pseudonim hakerski Iwanowicz pyta o kompatybilność kierownic Logitech z PS4. No, ja może, ja może powiem, że chyba wiem o co chodzi, chyba o te G25 czy G27. To jest w ogóle skandal, że te kierownicy nie działają. Nie działają. Są drogie kierownice są. Zupełnie A ta kierownica. Ja kiedyś miałem do PlayStation 3 taką kierownicę Logitech GT, chyba. Ta. Force Feedback GT, coś takiego się nazywa. To ona chyba działa. Taka fajna, ta to była bardzo dobra kierownica. Ona, bardzo ta, taka dobra. budżetowa, taka. 20 zł chyba w tym. W nie, nie, ona kosztowała 400. Ponad 400. Panie, żyje się. Nie była budżetowa, nie była budżetowa. Natomiast ostatnio tak z ciekawości, mam nadzieję, że moja żona tego nie słucha, ale tak z ciekawości zacząłem przeglądać, jakie są ceny kierownic na. na do Xboxa Xbox One. One. No widzisz, Xbox 300... 60 jest w moim sercu, wiesz. No to jest konsola ewidentnie... Z... Jakąś taką Ferrari albo Porsche może mówić, ze skórzanym właśnie. No takim właśnie widziałem. Czy, czy skórza? No to nie wiem, ale może to gumowe jest. No ale czy, czytałem, że tam jest ten obrót o 240 Rynek stopni. Rynek Polski. No tak. Ale wiesz, no ale, ale z drugiej strony pamiętam, że ta kierownica do Xboxa 360, bo, bo przy okazji Xboxa 360 też była taka kierownica przez... Nie wiem, czy później to zostało, jakby się zmieniło. Zdementowane. Ale pamiętam, że do Xboxa 360 na początku była też kierownica taka specjalnie zrobiona. Ona była taka plastik bombastik. Ona strasznie... Przeszczała. Yy, wiesz, A jak się... No i wszystko do Xboxa. Tak? No tak, no Xbox 360 to była taka rzeczywiście pod względem wykonania konsola mocno, mocno yy, dyskusyjna. Tak. Kolejne pytanie, bo rozumiem, że mamy zamkniętą w temat kierownic. Nie, nie, nie, nie wiem, czy go rozwiązaliśmy w jakikolwiek sposób. Droga żono yy, Juliusza, on naprawdę potrzebuje tej kierownicy. To jest wielki fan motoryzacji. Niestety Musi urodziny miałem niestety urodziny mam w grudniu. Ale czekaj, imieniny no. mam w kwietniu. O, no właśnie. No, proszę. Wszystkiego najlepszego już teraz, czyli składam te życzenia, bo później zapomnę. Nie, ty nigdy nie zapominasz. Ja chyba zawsze No ja też. Tak, ja, jestem bardzo ja zapominam. Pamiętliwy. A ty się kiedy urodziłeś? No, Trochę wcześniej niż ty. Odrobinę. Y Mariusz, no, to był przed chwilą. Rafał, pseudonim hakerski, Pawlik. Czy warto już kupić nową generację konsol? Co oferują więcej na starcie? Oraz gdzie kupić w na najlepszej cenie? No to jeśli chodzi o najlepszą cenę, to Juliuszu, to jest Twoja działka? Dlaczego moja? Jeśli chodzi o najlepszą cenę... Bo ty, ty wiesz, gdzie, w jakim sklepie, jakie są promocje i w jakim dobrym supermarkecie no, tak mam kupić, tak się... wiesz, to, Xboxa One z, z no, tak się ostatnio złożyło, no bo Tak się ostatnio złożyło, że akurat mój znajomy kupił sobie Xboxa i, i, i tutaj rzeczywiście miałem okazję się wykazać swoją, że tak powiem, wiedzą w tym temacie. I powiem szczerze, że tak, moim zdaniem warto kupić już nową generację konsol, bo tak. jest już naprawdę sporo gier, a po drugie, ja mogę mówić oczywiście tylko i wyłącznie perspektywy perspektywy użytkownika Xboxa One. I mhm. y, to, co, to, co, to, co zasługuje jakby na uwagę, to jest fakt, że rzeczywiście jest multum, całe multum gier, y, które może nie są już najświeższe, ale, ale ale są niezwykle tanie. I po pierwsze, kupując Xboxa, Xboxa One, to to mogę powiedzieć, nie wiem, no to jest rząd wielkości od 1500 do 1700 800 zł, bo to zależy tak naprawdę, nawet chyba za 2000 można kupić, jeśli koniecznie chce się kupić z Kinectem. Mi się wydaje, że na razie Kinect mnie niespecjalnie przekonuje, więc nie będę się o nim może jakoś bardzo wypowiadał. Natomiast rzeczywiście kupując tego podstawowego Xboxa One mhm. i dokupując do niego... I do Kinecta. Nie, i dokupując do niego na przykład ten pakiet yy, yy, EA Access, Cis. mamy Aha. rzeczywiście grania a grania. I za stosunkowo niewielkie pieniądze. Więc jeśli ktoś po prostu chce sobie kupić konsolę nowej generacji i podłączyć ją do telewizora, to wydaje mi się, że... Yy i na przykład niespecjalnie go interesuje ta cała wojna między tym, która konsola ma lepszą rozdzielczość, a która ma nie wiem, full HD, a która ma 900p i tak dalej, to wydaje mi się, że Xbox, Xbox One jest, jest wartą konsolą rozważenia. Dziękuję już za obiektywną odpowiedź udzieloną na to pytanie. Druga część pytania brzmi, jak, jak sądzicie, ile pociągną jeszcze stare konsole, kiedy topowe gry przestaną już na nie wychodzić? Chyba już przestały. Przestały chyba, ale ja uważam, że jeszcze te stare konsole są w formie, szczególnie kiedy, czy w PS Plusie, czy w grach Games with Gold. Zgadza starsze się, te, zgadza się. Bardzo dobre się. Natomiast i wydaje i mi się, tylko że, wiesz... w tron nie... Warto po prostu mieć teraz taką konsolę właśnie starszej generacji nie, i taki abonament. Nie, I nie kupować nowych nie zgadzam gier, tylko się. cieszyć się. Nie zgadzam się, dlatego że wydaje mi się, że jednak te konsole, jeśli ktoś dzisiaj nie ma konsoli, to moim zdaniem w tym momencie zakup Xboxa 360 czy PlayStation 3, mija się zupełnie z celem, z yy, yy, sensem, dlatego, że kupienie tej konsoli, na przykład, nie wiem, yy, PlayStation 3 czy Xbox 360, można oczywiście tą konsolę kupić za jakieś 500-600 zł, ale to jest w jakiejś podstawowej wersji, z, nie wiem, z jakimś dyskiem, nie wiem, ile tam giga, 12 giga, czy 10 giga, czy jakąś kartą pamięci, czy coś takiego. I tak trzeba dokupić do niego jeszcze parę tamtych elementów i mówiąc szczerze... mówiąc Dokładnie, i mówiąc szczerze, robi się z tego wydatek i tak na poziomie tysiąca, czy, czy, czy nawet więcej złotych. a z, o, czyli, czyli nie, warto. Czyli nie warto, nie warto. Nie, Krótko, krótko, ale analiza bardzo, bardzo dobra. Oczywiście, Tylko ale ty, zawsze, ty się ze mnie wyśmiewasz, a ja chciałem powiedzieć, że warto... Ja się nigdy z nie śmiałem. Znaczy, warto nie kupować. Przez warto sobie. nie kupować Xboxa 363. Warto 24. nie kupować, tak. Natomiast... Lepiej kupić One i PlayStation 4. Dokładnie. Chociaż ja też jeszcze bym z tym poczekał, przynajmniej do premiery Wiedźmina. Z, może będzie jakiś fajny pakiet z Wiedźminem i wtedy... No tak, ale wiesz co, ja mam warto. takie wrażenie, Damian, że ty czekasz na zakup Xboxa One i tak ciągle mówisz, no ja już na pewno Na jakąś grę, ty, na jakąś grę czekasz, czekasz na <Thanos> co ci si grę Czekam, aż będzie, ten, aż będzie ten, ten, ten pakiet jakiś, aż ten pakiet będzie. Potem najpierw był ten pakiet z tamtą grą, nie było, nie pasowało. Potem się pojawił z tamtą, nie, nie, nie, to nie to. Teraz, że będzie z Wiedźminem. Wyjdzie Wiedźmin i tak nie kupisz z Wiedźminem. Ja czekam, ja czekam i ty mówię otwarcie, bo ja jestem taki transparentny że ja czekam, że po prostu Xbox Polska powie, proszę promuj nasz wspaniały sprzęt z takim właśnie sercem, jak to robi twój wspaniały kolega Juliusz i masz tutaj konsolę, masz tu gry, darmo. To ja wtedy bardzo chętnie. Niestety jestem biedny małym człowieczkiem, który musi liczyć się z wydatkami i mm, jednak... Sprzedaj chciałbym Xboxa 360 i całą bibliotekę gier no tak, ale to jest, wiesz co, ale to ja chcę, ja chcę swoje, stworzyć muzeum sobie w domu właśnie z takich starszych gier i raz na ruski rok odpalać, na przykład Call of Duty 4, no, na Xboxie 360 i. Mam wrażenie, i przeżyć to jeszcze raz, Przeżyć ten wybuch. Mam, atomowy. Mam wrażenie, to że stwierdzenie raz na ruski rok niedługo nabierze zupełnie nowego znaczenia. To już będzie taki właściwie tak, czyli będzie co, co 12 juliańskich miesięcy. No tak. Tak. Kolejne pytanie. Właściwie to nie jest pytanie, tylko The Do Not Order 1886, ale to mamy temat zamknięty, więc tej, e, Dawidowi dziękujemy za ten wpis. Jakub Pseudonych Hakelski gunner pisze Sezon burz i krew elfów wydany przez Phonopolis. No, to tylko można powiedzieć, że tak. Cieszę się, że. Dochodzą A to jest e, książka, tak? Jako... Książki. Tak, czy to jest, tak, audiobook zrobiony w formie słowiska, jak nie mam. Mhm. E, coś jak na przykład e, trylogia. E, Sapkowskiego ten Renturm. Świetnie zrealizowany w ogóle dużym rozmachem słowisko, więc na pewno polecam. Jan e, Pseudoni hakerski Truchanowicz pyta, co w, w, w Blizzardzie w blizardzie piszcze. No Czy Diab Diablo, Diablo 3 jest super. Diablo 3 jest super i prawdopodobnie jedynie co pisze, to chyba ten Hearthstone i nic więcej. Oni chyba jakieś strasznego koski. Nie, tym, coś tam zbierze. słyszałem ostatnio a propos tego, że, że coś, tam, coś tam z tym Blizzardem miało być. Mhm, mhm. kolejny kolega Michał Hakerski kamiński poleca nam artykuł na Poligami, w którym jest to marco, podany marcowy zestaw gier Games with Gold który zawiera wszystkie gry, które tak są już w plusie czyli Rayman Legends, Bioshock Infinite i Tomb Raider ta wersja poprzednia ale, ale przepraszam jako Games with Gold marcowy, czyli w marcu będą za darmo do pobrania? Na konsole 360. Eee, to... Nie dla ciebie tak, kiełbasa. Dla... E, stacja psodoń Hakierski Stosłów pyta, czy czytaliśmy nowy, numera, e, nowy numer Pixela? Ja czytałem... Ja na razie widziałem... Dega... Czytałeś drugi numer Pixela? Ten z, z okładką z Another World? Nie, nie. Mam ten tylko ten z okładką z Inkwizycją chyba. Ale mówiąc szczerze, go nie przeczytałem jeszcze. To znaczy leży, tak? leży w miejscu, w którym powinny gazety leżeć u cywilizowanych ludzi, ale, ale nie przeczytałem. A no tak. W pokoju zwierzeń, tak? I, kontem i wiecznej kontemplacji. Nie będę, nie będę tego rozwijał, ale, ale tak. Tak, tak. Nie rozwijasz gazety. No tak, wruloniem Ja powiem tak, że ja jestem w ogóle bardzo, bardzo na tak, jeśli chodzi o, o, o Pixel, o ten magazyn, bo ja uwielbiam czasopisma papierowe właśnie z taką nutką nostalgiczną i, i ten piksel mi tę nutkę nostalgiczną daje. I to jest, to jest naprawdę fajna sprawa i ja cieszę się, że oni jednak zmieni tą markę, że oni nie muszą wydawać pod pręgierzem Secret Service, tylko mają swoją no, wiesz co, mi się wydaje, że, że logo, rzeczywiście... Tylko, że z drugiej strony fakt, że... No nie mają tego bagażu, wiesz, o bo w Secret Service to był z czerwoną okładką... Zgadza się, śmieszne, tylko, że z drugiej strony... to jest Ja się oczywiście podpisuję pod wszystkim, co powiedziałeś, natomiast myślę też tak sobie nieśmiało, że fakt, że oni zaczęli od tego Secret Service, też jakoś tam wpłynęło na tą ich pozycję startową, bo gdyby od samego początku zaczęli wydawać swoje czasopismo jako Pixel, po prostu jako Pixel, to wątpię, żeby do, do, dotarli do takiego grona odbiorców. Więc, do jakiego dotarli. Jak dzięki... Ten misternie przygotowany plan z tym nie twistem, wiem, czy to, nie z tym, wiem, czy to z tym to był, dramatem. Nie, który nie wiem, czy to był misternie miał. przygotowany plan, czy to było jak zwykle w Polsce, wszyscy się o wszystko kłócą i wiesz, i, i tyle, no. Ale wiesz, w Polsce to zawsze jest tak, że musi się tą, tą dobrą minę do złej gry mieć, więc to wszystko było zaplanowane. Nie, to w Polsce... Ukartowane, w Polsce czarne dobra, charaktery. W Polsce dobra mina do złej gry, ten chyba w tej innej Polsce. No słuchaj, no przekopali grunt metr pod ziemię, no nie? Wszystko wciągnęli. Kolejny, kolejny komentarz od Krzysztofa Pseudyni Hakerski kamalski Ale będziesz teraz wszystkie te komentarze czytał? Ale szybciutko, no już jesteśmy prawie przy końcu. E, dlaczego pecety rządzą, a konsolowca z gumowca tak słyszałem? Pecety rządzą, Juliuszu, tak krótko odpowiedz. szybciutko. Czy no, nie. Pyta... No, no, a ja powiem, że tak. I 50, -50. No, ale ja mam na szczęście e... ostatnie zdanie. Nie, i rozstrzygniemy, mówi, nie tego. I rozstrzygnęliśmy. Nie Mój rozstrzygniemy tego nigdy. Dwa. A poza tym w tym momencie ja używam czaru Samon Kuldan, a Kuldan zawsze się ze mną zgadzał i on też mówi, że, że konsole rządzą. No nie wiem, wpłynąłeś właśnie bardzo, bardzo nie, chcę, nie chcę mówić, że pozytywnie lub negatywnie, ale no skoro kupił Xboxa One, jeszcze z Kinectem, to coś złego się dzieje. Być może nie. mamy jakąś taką nową, no. nowa fala idzie. Nie, Wiesz, no fala było trochę o idzie taka po prostu ciężko jest powie... Nie, no ja już nie chcę tego Ja mówić, naprawdę ale czekam na ten wyciągnij, moment, wyciągnij, że sprzedasz one wnioski, wycią... i, będziesz, i kupisz PlayStation 4 i będziesz właśnie opowiadał o tym, jak kurczę, wiecie co, jednak te, te, te, te 180p więcej, nigdy, nie? To nigdy, jednak daje. Nigdy. Bo mam ten telewizor, który mi tutaj pokazuje ten obraz. I... Dokładnie. A poza tym mam no telewizor Sony i bezczeszczego no, i... grając na Xboxie. O... No nie, to w ogóle, że ci też, że ci nie zostają jakiś plamy na, na tym ekranie na po, po każdej nie. sesji z one. Krzysztof jeszcze dodaje w kolejnym tutaj, komentarzu. Każdy odcinek na podcastu, czekamy! Moja propozycja muzyczna, nowy album Steven Wilson, Hand Cannot Erase. Okej, okay, Mocne. Nie znam, ale, no, trzeba się zainteresować. Piotr aka, aka, Winiarczuk pyta, czy było coś o Godusie i Molly New? I właśnie chciałem powiedzieć, że nazwisko Pitera Moliniu czyta się Moliniu, a nie Molinę, Molinu, tylko Moliniu. Można sobie to na Wikipedii sprawdzić. I ty co sprawdziłeś? O Godu... Tak, ja sprawdziłem, bo jestem taki, wiesz, przewidujący. Wiedziałem, że będzie takie pytanie. O Godu się pisałem w, w opisie do 308 odcinka, więc ja po prostu polecam, żeby sobie tam zajrzeć i, i poza tym, że o Piterze Molinu było na dzisiejszym Molineux. podcaście. Molineux. Molineux. Nie, nie było i nie będzie. Nie będzie. Nie było na dzisiejszym, tak bo żeśmy rozmawiali o grze Molinu, czyli Fable. A, Fable, widzisz? Jednak czuwasz. Widać, że jednak e, ta kawa, którą wypiłeś przed nagraniem, spowodowała, że działaś na najwyższych obrotach. To prawda. Może polecisz jaka marka? Nescafe? Nie. Nie? Bo pędem kiedyś taką słynną reklamę twoją, której właśnie polecałeś z takim kubkiem Nescafe. No tak, no, ale to były Marzysz stare dzieje. Masz jeszcze ten kubek? Masz jeszcze ten kubek? Ale czy teraz czy większy. w domu rodzinnym? Bo później Teraz masz taki dzbanek. Po, <laughs> po tej reklamie producent kawy wysłał mi taki specjalnie z dedykacją kubek, taki wiesz dwa razy większy Ale. jak tamten. No właśnie, bo my kiedyś rozmawialiśmy tak w kuluarach prywatnie, poza anteną poza o, o kawie i opowiadałeś mi, że masz ten taki specjalny czajniczek espresso, nie? I zastanawiam się, jak tu tam naprawdę, ile ty jak, jak musi być duży ten czajnik, że potrafi sobie właśnie taki kubeł kawy zrobić, bo mi starcza z, tak na pół, pół kubeczka, takie dwie filiżanki. Ale... Najwyżej. No, czy wiesz co, ja generalnie nie wiem. swój sekret. Akurat teraz. Jak teraz pierzyłem dzisiaj wieczorem, parzyłem kawę po turecku, bo ja generalnie, mimo mojego uwielbienia dla kawy Nescafe i pewnej reklamy z przeszłości, przestałem pić kawę jakiś czas temu rozpuszczalną i generalnie jestem miłośnikiem espresso, generalnie. I to jest dla mnie jedyna forma picia kawy, jaką uprawiam. Ale zdarza mi się pić Jaka też kawę forma? parzoną nie, po turecku, to znaczy zalewa się normalnie gorącą wodą i nie uważam, żeby to było coś złego, albo Niezłe, ja przez wiele lat tak. Byłem. Wydaje właśnie mi się, przez, że. Większość mojego życia pije się... taką syfiastą. to no, no, ja nie wiem, tylko... czy syfiastą. To jest po prostu inny no, sposób parzenia kawy. No, no, no, są różne tak, Ja lubię na wiesz, ten, Są różne sposoby. Są rysuje. różne sposoby parzenia kawy. Co ciekawe, espresso wcale nie jest najmocniejszą kawą, bo wszystkim się wydaje, że jak jest espresso, krótka kawa, znaczy krótka, czyli taka malutka. Nie wiem, powiedzmy, espresso to tam ileś tam ma 30 ml, 25 ml. 25 ml to tak naprawdę, ona jest, i ona jest taka intensywna w smaku, ona jest bardzo mocna i wszystkim się wydaje, że to jest niesamowicie mocna kawa i tak dalej, podczas gdy to jest nieprawda, ponieważ tak naprawdę przy tych ciśnieniowych ekspresach ten kontakt w rządku z, z kawą jest stosunkowo niewielki. Natomiast e, natomiast oczywiście e, kawa parzona po turecku ma najwięcej kofeiny i często jest właśnie nazywana taką siekierą, bo ona rzeczywiście najbardziej daje w czapę. Ona ścina po prostu, hmm, otóż ścina, stawia na nogi. Dokładnie, to e, prawda. Po prostu nowy dzień, nowy dzień. To prawda. Nawet o czwartej w nocy. E, Funk, pseudonim hakerski Orama, pyta, czy odcinkowość gier to nowy pier trend, za którym pójdą inni wydawcy? No właśnie, bo się okazuje, że, że nie wiem, czy wiesz, ale Capcom wydaje w, w odcinkach najnowszą część Resident Evil, Revelation, drugą część. Aha. Telltales, no oni już dłuższego no czasu tak rozwinęli. Ten, tak wszystko jest z sezonami sprzedawane, wszystko ten, kilka srok za ogon ciągną. Nie wiem, czy, czy to ci się podoba, czy nie, ale ja generalnie uważam, że takie, takie granie epizodyczne, szczególnie kiedy te części są od, od, oddalone od siebie nie wiem, co kilka miesięcy, jest, jest słabe. Ja wolę jednak poczekać, aż wyjdzie cały sezon no, i, i grać jednym ciągiem przez te wszystkie epizody. Tak samo jak na przykład wolę oglądać seriale na Netflixie. O, już niedługo wychodzi trzeci sezon na House of Cards. Ulubionego serialu. Je, tak, jednym ciągiem prawda, epizod za epizodem, odcinek za odcinkiem, dlatego, że wtedy nie tracisz wątków, wszystko jest w twojej głowie na świeżo. A twój ulubiony serial to, jest... to był Breaking Bad, tak? To jest ten, co ty mi tak polecasz o tych Polakach. Nie, nie, nie, nie. Znaczy zawsze, zawsze uważałem za taki najwybitniejszy serial The Wire. A, The Wire, ale, no właśnie. Ale, ale takich ulubionych seriali to ja mam kilka. Takich, na przykład bardzo lubię Sequest. To jest seria mojego dzieciństwa. No tak, ja pamiętam. Ale na przykład nie lubisz House of Cards. Przepraszam, ale ja odkryłem House of Cards, kiedy ty nawet nie wiedziałeś, że Kevin Spacey jest aktorem serialowym. Więc wiesz. To akurat bardzo mnie rozbawił ten żart, ponieważ ja od samego początku byłem fanem House of Cards. Tylko dopiero w, w tym roku obejrzałeś. Tak, tak. Na żona mnie namówiła. Nasiągnęła cię, no proszę. Dobra kobieta. No dobra, dobra, no naprawdę. Uh, więc ja, ja uważam, że... Takie, jak chcą wydawcy wydawać sobie coś w, w odcinkach, co niech sobie wydaje, ja i tak e, wolę w to znaczy, wchodzić. Ja całość. myślę tak, że oczywiście y, granie w tych odcinkach to jest słabe i, i mi się to niespecjalnie podoba. Natomiast, y, bo się zgadzam z tym, że rzeczywiście to jest jakieś takie dziwne i, i to może powodować pewne zakusy do tego, żeby rozci tą cenę tej gry rozciągać. Z drugiej strony, wydaje mi się, że wiesz, mm -hmm. że to też jest fajne, bo tak naprawdę. Grasz w jeden odcinek, płacisz za niego załóżmy, że płacisz za niego rzeczywiście ułamek ceny pełnej tak. gry, czyli płacisz za niego nie wiem 20 zł, nie wiem ile tak naprawdę stoją teraz te te mhm. kawałki tych poszczególnych części. I jeśli cię ta opowieść nie wciągnie, no to po prostu nie grasz dalej, tak? Olewasz tą historię no tak. i, i już, tak? I, i jakby procentach się drogi już już zgadzam. Do a z tego... drugiej strony, a z drugiej strony mhm. masz tak chodzi o to, że to jest o tyle lepsze od wersji demonstracyjnej, że jakby grasz w pełną wersję gry, widzisz pełną pełną opowieść, widzisz jakieś wątki zarysowane i teraz jeśli te wątki, jeśli ta historia, gameplay i te wszystkie elementy nie wciągną Cię, nie zainteresują, no to dziękuję, no, wyłączasz i, idzie, wyłączasz i idziesz dalej, no. Wyłączasz. Wyłączasz, też możesz wyłączać. Odeszłeś od konsoli i wyłą wyłączasz ją. Dokładnie. E, a ja chciałem tylko właśnie powiedzieć, że owszem, to jest świetna sprawa, kiedy tylko widzisz, jak ja sobie zasmakuję, na przykład zagram taką grę jak e, Life is Strange, bardzo przyjemna, też gra właśnie w epizodach podawana, tylko widzisz, teraz jest dostępny tylko pierwszy epizod, ja sobie tak zagram ten pierwszy epizod, mi smakuje wybornie, że się tak wyrażę enigmatycznie, tak opisowo i chcę więcej, ale tych epizodów nie ma. I Później się okaże, że na przykład, nie wiem, twórcy byli rozszarowani sprzedażą, zrobili dwa, trzy epizody, a gra była zaplanowana na 5. I tak naprawdę nigdy tej historii nie poznasz do, do końca. Ja na przykład no bardzo ciekawa, byłem... ciekawa, ciekawa koncepcja. Advent Rising, taka była gra na, na Xboxa pierwszego. Nie wiem, czy, czy, czy kojarzysz? No tak. Mi się to obiło uszy, bo to mi się kojarzyło z Mangą, a nie wiedzieć, czemu mi się zawsze kojarzyłeś z miłośnikiem Mangi, czy tam anime. No nie, no to nie jest ten. Ale to jest, to jest gra, która ma, miała właśnie świetną historię. To była taka, troszeczkę jak, jak taki Mass Effect tamtych czasów fabułę napisał Orson Scott Card, czyli ten pan, którego na przykład nie wiem, teraz młodzi mogli poznać dzięki filmowi Grandera. I na przykład ta gra się kończyła i ona była taka taka urwana. Ona, ona miała otwarte zakończenie i nigdy, nigdy do tego, jakby dalszego końca nie, nie udało się dopisać. Tak samo jak drugi epizod drugiej części Half-Life'a. No, też. Urwana historia i w, mimo, że Valve ma, y, śpi po prostu, nie wie co robi, y, ma robić z pieniędzmi, no zdecydowali się, że nie ma robić trzeciego epizodu. Wiesz, wszyscy żywią w ogóle nadzieję, że może Half-Life 3 będzie, zapominając, że w ogóle Half-Life 2, epizod 3 nigdy się nie pojawi. Znaczy, wiesz, mi się, w, mi się wydaje, że to jest akurat fajne w przypadku Half-Life'a, ponieważ to, to buduje pewien mit. No, taki mit jest. Mit tak, jednak tak, tak, Half-Life'a i, i po pierwsze wszyscy o nim cały czas pamiętają, wszyscy o nim cały czas mówią. No, w ogóle Gdzieś tylko się pojawi jakiś w ogóle lambda czy coś takiego, to aż w ogóle szaleństwo. Nie? No, dokładnie, więc, więc wiesz, więc wydaje mi się, że to jest akurat pewnie jakieś tam działanie yy, no. celowe i wcale nie, nie sprowadzające się do do tego, że kiedyś ten half wave ma wyjść, tylko raczej celowe po to, żeby ogólnie być jedną z tych kultowych firm, tak? Być jednym, jedną z tych kultowych. Yy, jednym tak. z tych kultowych producentów. No dobrze, Damianie, streszczajmy się. No dobrze, bo tylko, że, tak, że... streszczajmy się. Ja tylko chciałem powiedzieć. z tymi powiedzieć. pytaniami. No, tak, no, no, no. Jeszcze coś, jeszcze szalej. jakieś pytanie? Trochę mnie wybiłeś, bo chciałem coś jeszcze dodać, ale widzisz, że. Ale to było o, tak akurat coś mało że... istotnego, bo i tak pewnie nie grałeś. <laughs> Na pewno. Yy... Kolejne, um, kolejny prośba o komentarz. Bartosz e, Pseudonik-Hakerski-Drozdowski pyta, czy widzieliśmy nowy czołg w, w Batmanie, w tym nowym e, zwiastunie. Nie. W ogóle widzieliśmy ten czok. Słyszałem, że był nowy zwiastun, bo dostałem nawet od CNG ja też widziałem ten zwiastun, ale... ale on jakoś mnie nie porwał. Ale to mówiąc, jest kolejny... że, że nie, Ja, ja mam widziałe... wrażenie, że ta historia już była. Że to już historia już była, czyli to jest historia, w którym e, zbierają się panowie na Batmana, Trochę jak, jak, nie wiem, jak historia z, chyba z, z Batman Rising czy, czy, czy, czy, czy tam w tej trzeciej części chyba Batmana tego filmowego, Dark, Dark Knight Rising, że masz wszystkich tych złych, niedobrych przeciwników, przestępców Batmana, którzy zamiast pojedynczo się z nim potyczkować, to zbierają się w kupę i decydują się, prawda, na to, żeby go jednak w jakiś taki bardziej no i przemyślany sposób, pozbawić życia, pozbyć się go, no i to jakby, nie, nie, jak to się mówi, nic nowego pod słońcem, e, więc e, jakoś mnie ten nie parwa. oczywiście on wygląda klimatycznie, wygląda bardzo fajnie, no i to jest Batman, no ale Zobaczymy, czy będzie taki sam efekt wow, jak był przy Arkham Asylum. Ja pamiętam, że Arkham Asylum to była gra, która zmiotła mnie z pola powierzchni. To była gra, która miała świetny gameplay, świetną fabułę przede wszystkim i była niesamowicie wciągająca. I pamiętam, że grałem w tę grę jeszcze w jakąś taką wersję bardzo, bardzo wczesną i czekałem tak naprawdę, aż wyjdzie pełna wersja, żeby, żeby móc dokończyć tą fabułę i, i po prostu... No, no gra była świetna. Tak. A ja mi się przypomniała, co miałem powiedzieć, że miałem po prostu ponarzekać, że Valve ma tyle pieniędzy, a nie stać ich na to, żeby mieć sporządną pomoc techniczną czy tam obsługę klienta. Ten Steam Support to jest w ogóle jakaś tragedia. Wysyłasz im jakieś zapytanie, jakiś ticket i dostajesz odpowiedź po dwóch miesiącach, najwcześniej. Nie wiem, co to w ogóle ma znaczyć. Kiedy na przykład miałem problem z EA, z twoją ulubioną firmą, problem rozwiązałem w 5 minut. Znaczy, mi się najbardziej podobało to, że kupiłem kiedyś na EA nie na EA tylko na Origin'ie wersję, starą wersję NHL-a, ponieważ nie wiem, czy wiesz, na NHL na komputery osobiste, na pecety zakończył się... NHL? Tak, NHL. Tak, NHL. A, hokej. Tak zakończył się zakończył się na wersji bodajże 2009 czy jakoś tak mhm. i no i pamiętam że że sięgnąłem w tym roku wyszedł nowy kolejny tak na pecety też wyszedł bo ja mówię o wersji pecetowej Aha, no, wersja konsolowa jest wydawana normalnie, tak? W zasadzie bez tam większych przerw. Natomiast jeśli chodzi o wersję e, PC-tową, to ona się zatrzymała na wersji 2009, e, o ile się nie mylę. Mam nadzieję, że mnie ktoś poprawi, ale wydaje mi się, że to jest dość precyzyjna. Prosimy w komentarzach. Tak, ale tak. na pewno dobrze mówię. Natomiast e, ta wersja 2009, ona niestety gameplayem się radykalnie różni od tego. E, po pierwsze, nie można odpalić jej w normalnej rozdzielczości. No i ja kupiłem tą grę, chciałem sobie wrócić, ale stwierdziłem, że kurczę, no, no nie da się w to grać, tak? Dla kogoś, kto grał w wersję konsolową NHL'a już tą nową, z nowym gameplayem, z, już nawet nie mówię o tych gałkach analogowych, o tym wszystkim, no to, to jest wersja no, nie do grania. No i tam była taka promocja, nie wiem, czy ona cały czas jest dostępna na oryginie, że można było w odpowiednim terminie, tam w ciągu pięciu czy ilu dni oddać grę. Po prostu ją oddać i dostawało się całkowity ref. Spograłeś, refund. oddałeś. No dokładnie. I no z, wykorzystałem. z grzybkami. Nie wykorzystałem miał. i super. I mi zwrócili kasę. No. I to było zajebiste. I to mi się bardzo ale podobało. to nie, nie stwierdziłem, proszę pana, pan, pan grał tutaj 12 godzin, nie? Albo cały, cały weekend pan grał. A pan teraz oddaje. Akurat już. tyle nie grałem, więc, więc może coś w tym jest, no ale, ale wydaje mi no się, tak. że nie. A prosili o Paragon? Nie. I oryginalne opakowanie? Wszystko było w mailu. No widać, że nie polska firma. Yy... Kolejny wpis. No nie, no yy... ile jeszcze? Wojtka. To, to tylko przeczytam, bo to jest chyba taka opinia tylko. Wojtek, <laughs> hacker pseudonim Klewicz pisze, żebyśmy porozmawiali o tym, że gry wcale nie są takie drogie na konsolę. Jeżeli tylko powstrzymamy się od kupowania na premierę, w dniu premiery e, Titanfall Deluxe Deluxe, Deluxe dorwał za 50 zł na Xbox no, One. No dokładnie, gratuluję, taka była cena. Lords of the Fallen za 36 zł dokładnie. w ramach chyba jakiejś niewyjaśnionej pomyłki Była. Ultimate tak, bo ja sz, Sale. Ja szukałem, ja, nie, było Ultimate Sale, w którym w ramach tej... tej Ultima, Ultimate Sale. Dobrze, w ramach tej Ultimate Sale była, była, ale sklep jest Ultima, a nie Ultima. Więc w ramach tej Ultimate no, Sale była wersja... Y, y, NBA 2015 za 30 zł do kupienia i powiem szczerze, mocno rozważałem zakup, yy, dlatego że mimo faktu, że recenzje były bardzo negatywne, to znaczy takie, że, że ta gra jest jednak, po pierwsze oczywiście chwalą wielki powrót Electronic Arts do serii, ale z drugiej strony jednak mówią, że ta gra nie dorasta do pięt niestety yy, 2K, serii 2K, tak? NBA 2K 15, coś takiego. Mhm. Tutaj jeszcze Wojtek pisze, że dodatkowo EA Access też ratuje grami. Nie byłem nigdy fanem UFC, ale jak mi dali w ramach tego programu, to powiem Wam, że gra jest naprawdę niezła. E, za to z, gry z Golda są słabe, teraz z marcu ma być trochę lepiej, złamałem pułap cenowy chyba tylko na Forza Horizon i tak dalej, i tak dalej. Halo w promocji pudełkowej za 139 zł. Tak. No wow. w Polsce cały czas jest do kupienia. Nie wierzę. No ja naprawdę, Nie wierzę, no. że po prostu. Oni chyba po prostu widzisz, ale wiesz co, ja mam nie, jeden Nie, no ale to Poczekaj, ale to one. jest to jest, Damian, to jest to o czym rozmawialiśmy i wydaje mi się, że chyba ty, ty nie wiesz o czym mówisz. znaczy, nie wierzyłeś mi do końca. Nie, nigdy nie. Wiem, co dokładnie, mówimy, bo tak, nie wierzyłeś nie. mi w to. A, a, a. To jest to o czym ja ci mówiłem, że po prostu na Xboxie Sim są promocje w tej chwili niesam, niesamowite, naprawdę te, tych gier jest multum i są w cenach po prostu od sasa do lasa, no. Także na Co się dzieje? No, no, w ogóle? no dokładnie. A na PlayStation ja, 259 zł. Nie, no też są nie, promocje, Ale nie właśnie, takie, nie, nie takie. No nie, no na pewno nie wiesz. Gryci nie płyną z PlayStation 4, no one. Ale Widziałeś na PlayStation Halo, Halo w promocji za 169? Nie, ale wiesz co, ja jestem w ogóle... Zadam ci... Znaczy nie zadam ci pytanie, tylko tak, taką zagwostkę. Pamiętasz Halo na poprzedniej generacji? Że za każdym razem, jak wychodziło Halo, to to było wydarzenie. To tak jakby na przykład, nie wiem, no, śnieg spadł, nie wiem, w lipcu. No tak, ale teraz e, nie, nie wiem. Wyszło. Michael Jackson przyjechał nie. do Polski. Tom Cruise uswisniał ci dłoń. No, wiesz, no, to Wszystko się zgadza, tylko że teraz nie wyszło jeszcze Halo. To, to co wyszło, no tak, Halo ale wiesz, chodzi. Chodzi o... to jest tak naprawdę odgrzewany kotlet. I mi się wydaje, że wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Co więcej, warto pamiętać ale... o tym, że, że Halo 2 też było już raz odgrzane. Mhm. No ale pamiętasz, za starych, dobrych czasów, kiedy ten Xbox Live nawet lepiej działał niż teraz, ludzie grali czy właśnie w Gears of War czy w Halo czy w Call of Duty i, i, i jak były te zestawienia ile milionów ludzi grało w, w danym tygodniu w jaką grę to te gry zawsze były na szczycie jakby Halo nigdy nie było jakby jakąś taką grą która nagle wiesz znika i odkąd Bungie przestało robić gry z serii Halo i stało się taką tą, tą franczyzą yy, Microsoftu także to 343 yy, Industries robi teraz te odcina te kupony tak, jakby nie wiem, co się stało z tą całą rzeszą ludzi, którzy grali w Halo. Gdzie, gdzie oni się gdzie oni się przenieśli? Czym oni się zajęli? Dlaczego Halo przestało być, no, na szczycie, y, gier, y, właśnie tych tych, tych, tych, tych, strzelanek? Czyli jakby cała ta gromada ludzi, nie wiem, przyniosła się na te moby. Wszyscy teraz grają w Dota 2, albo w League, League of Legends, albo, nie wiem, Hearthstone'a. I nikt już nie gra w, nie wiem, w Halo, strzelanki. Szczególnie, że ma możliwość taką, na, na, na Xboxie One. No ja wiem, że tam jest problem z Xboxem One, z tym matchmakingiem, który w ogóle praktycznie nie działa. wiesz, Ta, ta siła tej chmury, ja okazuję się, być, wszystko działało to na 360, tej wspaniałej konsoli, którą tak wielbimy, a na One? To jakiś dramat. Nie, ale Więc ja nie z wiem. czym? Z, z online'em? Mhm. Ale we wszystkich grach, czy nie? No... Nie, no w, ha w Halo, w Halo Master to może Chief Collection. Czy jest jakiś problem że... z Halo Master Chief no, Collection. No cały czas ale... patchują, cały czas robią, co mogą, żeby to to zrobić, a niestety liczba graczy, no nie, nie, nie rośnie, tylko maleje. Dobrze, po, to zamykamy powoli ten kończy komentarzy. Ja tylko zapytam, czy czy chciałbyś na przykład odpowiedzieć na e, komentarz, czy prośbę z komentarza o zaniku wersji demonstracyjnych gier. Czy ci to przeszkadza, że nie ma wersji demonstracyjnych gier? I o to pyta viral, nich hakerski, Darius. Trochę mi to przeszkadza, ale z drugiej strony to znaczy nie, no nie będę ukrywał, trochę mi przeszkadza, dlatego że pamiętam, że pierwszy taki szok, który doznałem na Xboxie One, to było to, że w momencie, kiedy odpaliłem tą konsolę, to się okazało, że do pobrania mogę pobrać, nie wiem, 3 czy 4 dema. Mhm. I tak naprawdę wszystko. Natomiast... No Gdzie są te z, trialsy? Natomiast to mnie, to mnie trochę rzeczywiście wkurza. Natomiast z drugiej strony na szczęście gry Electronic Arts dostępne są w trialach. To znaczy, wszystkie gry tak naprawdę z tego, co widziałem, które Electronic Arts chyba w tym roku wydała, były dostępne w trialach. Mam tu na myśli... Tylko, że to są triale czasowe, 6 no, się. sześciogodzinne, ale masz przez sześć godzin, masz dostęp do pełnej funkcjonalności do pełnej gry. gry. Więc możesz tak... Na... Funkcjonalności, jak to pięknie brzmi. No, okej, okay, przepraszam, ale wiesz, no masz dostęp do pełnej wersji gry do i tak naprawdę gry, możesz, do możesz zobaczyć, co tam jest w menu, jakie są tryby, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. Także wydaje mi się, że... Tworzysz kilka kont i możesz nawet przejść taką Sunset Overdrive albo coś, nie? Nie, ale Sunset Overdrive nie był dostępny w trialu. Nie, A... ja Mówię o grach Electronic Arts, to znaczy NBA, NHL, nawet Dragon Age Inquisition jest dostępna w sześciogodzinnym trialu. Także, mhm. także wydaje mi się, że wiesz, że inaczej, gdyby wszystkie gry, które są dostępne na rynku, były dostępne w sześciogodzinnym trialu, to nie, nie, jakby nie odczuwałbym braku wersji demonstracyjnych, ale bardzo mhm. często no, chciałbym zobaczyć, czy jednak wiesz, ta gra. Y zwłaszcza jeśli to są te gry z najwyższej półki. Bo pamiętam, kiedyś było tak, że rzeczywiście mnóstwo gier miało wersje demonstracyjne. No chyba, że to są takie hity jak Gears of War, gdzie tak naprawdę wiesz, oglądasz recenzję i doskonale wiesz, że wydana tak. kasa na tą grę to jest po prostu... To jest, to jest inwestycja. inwestycja, dokładnie. To jest inwestycja w twój wolny tak, to czas. Jest, to jest tak jak prezent, który się zwraca latami. Dokładnie. To prawda, to prawda. I już pozwól, że przejdziemy do końcika e, kulturalnego, i no cóż, no chyba powiemy o premierze wideo miesiąca. Film, oczywiście, w kinach już był w tamtym roku, chyba w, o ile nie mylę, w październiku, tak? Znaczy, ja nie wiem, czy ten, ale ten film, czy on nie był w ogóle z 2013 roku, tak naprawdę, nie jest. Chyba nie. Chyba tak. chyba nie o i chyba tak. Jeśli mówimy o filmie Miasto 44 A, nie, nie. Chciałeś, czy mówisz o mieście, o powstaniu warszawskim? Nie, Nerych, tak? nie mówię o Idzie. O, idzie Nie, no idzie, rozmawialiśmy w tamtym tygodniu. no Gratulujemy, bo to zawsze cieszy, jak Polak wygrywa Oscara. Nawet jeśli to jest taki Polak, który mieszka gdzieś w Ameryce i tak jakoś tak, tych Polaków tak nie ceni. Ale cieszymy się, że, że udało się lobbystom. No i czekamy i czekamy, i czekamy na wreszcie, na dobry film Pawlikowskiego. Tak, no być może teraz y, ta nagroda... Tak, otworzymy. może teraz, wiesz, jak, jak już dostał Oscara, to teraz z wolnej stopy, wiesz, gór, na luzie, tak. bez żadnego zadęcia, zrobić rzeczywiście jakieś strawne... No i jakieś wiesz, teraz dobre, w tym momencie jakby... jest w tej samej lidze, co Steven Spielberg, Akira Kurosawa, Francisco Ford Coppola, więc Kublik, no... Wiesz, no, jakby... Sky is the limit. No ale chyba w tej samej lidze, co akurat Spielberg, to chyba nie jest, bo ja słyszałem, Spielberg ja tylko z trochę więcej tam wykosił. No tak, tak, ale to wiesz, od czegoś trzeba zacząć, no nie? Zobacz, on to nakręcił mając jakąś gównianą kamerę, czarno-biały film, a teraz będzie mógł sobie i kolor i może wysokiej rozdzielczości film i, i nie wiem, i lepszych aktorów. Więc gratulacje. No dokładnie, a nie no bo, ale... bo O ile, wiesz, już nie będzie musiał szukać naturszczyków gdzieś y, po jakichś kawiarniach. Ale ja bym cię poprosił o komentarz innego filmu, który... Ty, zdaje się, y, masz go w wersji y, bardzo wysokiej rozdzielczości. Ja nie wiem, jak ona działa, to na twoim onen, nie? Czy tam nie masz nie. jakiegoś takiego downscalingu? Nie. Ja mam... Ja, no, mam, y, w... ja mam osobno odtwarzacz Blu-ray Sony. A, proszę, czy to w 4K oglądasz? Miasto 44. Uh -huh. No i co? No ja, ja dopiero teraz obejrzałem ten film. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Ja żałuję, że takich filmów e, wiesz, nie promuje się na świecie i, i, i nie chcesz, się, żeby, żeby, nie wiem, ludzie oglądali. Być może Akad, ten jest film jest mniej wygodny niż akat to, co przekazuje idea, ale to nie jest ważne. I ja pamiętam, jak e, kiedyś próbowałem ci przekonać, żebyś te, ten film obejrzał, może jak zaprezentowałem ci zwiastun, który jest zrobiony właśnie w formie takiego teledysku, ta muzyka taka, wiesz, jakby ona nie oddaje czym jest film, jednak jak poszedłeś do kina, to to, to film zrobił na tobie zupełnie inne wrażenie, prawda? Pamiętasz? No zgadza się, zgadza się, tak. Znaczy uważam, wiesz, ja, ja bym tak, Damianie, ja bym chciał uniknąć dyskusji na temat tego, czy Ida, czy Miasto 44 czy tego typu rzeczy, bo no tak. wydaje mi się, że... Czy powstanie miało sens? Czy wydaje mi się, bo wydaje mi się, że to chyba jest... Yy, w ogóle nie o to chodzi. Dla mnie to nie ma żadnego znaczenia, czy, czy akurat Ida dostała Oscara. Ja mówię szczerze, na Oscary zawsze patrzę z dystansem, chociaż w tym roku jestem dość pozytywnie zaskoczony, dlatego że wydaje mi się, że sam fakt, że... Birdman, świetny film. Nie widziałem, ale, ale wydaje mi się, że w ogóle sam Polecam. fakt, że, że tego rodzaju filmy są gdzieś tam promowane, no to już dobrze, dobrze świadczy o tej nagrodzie i, i, tak. i to nie są titaniki. To co, czy nie chcesz rozmawiać o miaste Mieście 44? Możemy jeszcze... Czy... No to już powiedz mi, Liuszu, to jak, jak ci się podoba to wydanie, bo mi się w ogóle bardzo podoba wydanie DVD, które jest bogate w dodatki. Poczekaj sekundę, wezmę je z półki. Poczekaj moment. To ja, tutaj, ja szybciutko zabawię naszych słuchaczy tym, że w wersji DVD jest ponad 70 minut ekstra dodatków, komentarz twórców, dwa razy making of produkcji, to jest przez twórców oraz przez aktorów przygotowany, są kulisy produkcji, są, jest materiał o efektach specjalnych, są galerie, dodatkowo film jest z opisem dla osób niedowidzących i... Jest komentarz, właśnie. S słyszę, też, że coś brzęczy, słyszę, że mówisz, włączyłem właśnie miasto 44, włożyłem. A czy nie masz okładki, na której mógłbyś Mam. czytać te wspaniałe opisy? To może zakładać miłość w czasach, a A jakie są dodatki na Blu-rayu? Ponad 80 minut ekstra dodatków. czyli. Komentarz. 10 minut więcej. Komentarz twórców, dwa razy making of, kulisy produkcji. Wywiady, audiodeskrypcja, napisy i inne. Nie wiem, co to znaczy inne, ale. Czyli... Czyli masz, masz chyba wywiad, o wywiady masz yy, yy, bogatszą kolekcję. Ale teraz wracając do samego filmu. Czy to jest wybitny film? Czy jednak to jest yy, po prostu świetnie zrealizowany film yy, z bardzo dobrymi efektami, specjalnymi? To znaczy, ale na przykład fascy... to nie jest kanał naszych czasów. Ja myślę, że to jest kanał naszych czasów. To znaczy może inaczej, wiesz, no nie chcę za, żeby zabrzmieć aż tak może górnolotnie, bo, bo kanał to jest w ogóle dla mnie film wyjątkowy z wielu różnych powodów. No tak, e... też się nie zestarzał w ogóle po, po tylu latach. Tak, natomiast, natomiast na pewno to jest ekranizacja, yy, znaczy ekranizacja, na pewno to jest film o Powstaniu Warszawskim, który nie próbuje ani naśladować kanału, nie pudruje. Nie próbuje y, opowiadać jakiejś historii na zasadzie, nie wiem, y, szatan z siódmej klasy, yy, tylko ten reżyser, skądinąd, młody, mhm. bardzo ciekawy reżyser, Jan Komasa, Jan Komasa, no, przedstawia swoją wizję tego, jak to powstanie warszawskie według niego mogło wyglądać. I moim zdaniem to jest film Wiesz co, znaczy mi się ten film niezmiernie podobał. Znaczy ja lubię ten, tą taką oniryczność tego filmu. To znaczy to jak, mhm. jak ci bohaterowie tak naprawdę wiesz to jest też fascynujące w tym filmie jak oni tak naprawdę idą przez ten film i nie wiedzą co się dzieje w gruncie rzeczy. Wiesz tam oni, oni są mhm. niby są, ale tak naprawdę idą jak taki jak dziecko we mgle, No, nie, nie, jakby idą w zasadzie, tak. wiesz, a, tu, a to się dzieje, tak, na bieżąco, ta, ta wojna, te rozwalające się domy, tam ta scena fascynująca, znaczy fascynująca, ale moim zdaniem świetna scena, jak, jak wybucha ta bomba i później te flaki spadają, jak taki krwawy deszcz, no, taka symboliczna trochę. Tak. Wydaje mi się, że że ten film jest bardzo brutalny. On, jest, on, on, jest, on nie nie pudruje niczego. On pokazuje wszystko. Yy... No, bez, bez jakiejś jemności, wiesz, kamera nie odwraca się. Jak, jak trzeba pokazać strzał w głowę, trzeba pokazać właśnie jak mówisz, no te flaki w błędze. Ale Jest chyba nie, nie no, zgadzam się z tobą, że ten film nie podruje, ale ja też bym nie powiedział jednak, że ten film jakoś strasznie epatuje przemocą. Chyba nie. Czy znaczy on pokazuje tą przemoc, ale bez, bez, powiedzmy, dodawania jej, dodawania takiego elementu, że ta przemoc jest, wiesz, jak w jakimś Terminatorze czy coś takiego, że to ona jakby pokazuje tą brutalność wojny. I czy na, na elementach takich osobistych, gdzie gdzie widzisz scenę, gdzie, no nie, nie chcę zdradzać komuś no nie zdradzę, był, nie, ale jest taki, bo, jest taki traumatyczny moment w, w, w, właśnie w życiu, w życiu tego bohatera głównego, który jest bardzo mocne, ale, ale są właśnie te momenty, o których mówiłeś, że one są flaki latające, czy na przykład jakieś eksplozje, wybuchy, gdzie kamera się nie odwraca, że wszystko jest zrobione właśnie tak, że nie uciekamy, wzrok nie ucieka od tej sceny, Wiesz, że pokazuje ci ją, jak ona jest, bo, bo, bo ma cię zaszokować, ma wywołać do ciebie pewne emocje, bo to, co udało się moim zdaniem fenomenalnie szczególnie producentom, wiesz, tym od efektów specjalnych, tym od scenografii, też od, od, od, od charakteryzacji, to oddać tego, tego ducha tej Warszawy właśnie z lat 40., -tych, tej zniszczonej, właściwie tej 44. roku, tej, tej zniszczonej Warszawy. Są te elementy, gdzie jeszcze wszystko jest ok, jeszcze nie zostało zniszczone, ale później już widzisz te ruiny, widzisz to wszystko, no, ja nie wiem, czy miałeś okazję zobaczyć chociaż jeden z tych materiałów, szczególnie ten pierwszy z making of, gdzie pokazywali, jak na przykład brali ulicę i tam dokładali, wiesz, green screen, żeby zrobić, prawda, to prawdziwe, tłody, te prawdziwe fasady z tamtych, jak dokładali drzewa i tak dalej. No po prostu znaczy efekt ja widzę, jest że ty się skupiasz akurat na, na efektach specjalnych. To jest na te, na pewno... takiej technicznej części też, tak. Mhm. Ona na mnie zrobiła duże wrażenie. Ja inaczej na to patrzę. Znaczy, na pewno inaczej odbieram mm -hmm. ten film niż, niż ty. Znaczy dla mnie dla mnie to jest jakaś taka opowieść, wiesz. No właśnie. To jest film drogi. Słucham. To jest taki film drogi troszeczkę, nie? Że ci bohaterowie rzadko są w... długo w jednym miejscu. Chciałbym no się gdzieś tak, przedstawić. No tak, no tak. To znaczy, moim zdaniem to jest naprawdę. Wybitny, wybitny film, no tak bym powiedział. I nie wiem, nie czyli wiem, czy jednak. chcę go porównywać z kanałami, czy z, wiesz, czy z, czy z tymi wybitnymi. Znaczy. Na, znaczy ja, ja powiem tak, na pewno dwa filmy Komasy, które widziałem, e, czyli pierwszy jego film Sala, Sala samobójce, samobójce. Nie, czy widziałeś ten film. E, widziałem, widziałem. Zaskoczył mnie, bo ja się nie spodziewałem, myślałem, że to będzie zupełnie innego. Tak, nie mnie też zaskoczył. Okazało się, że to jest taki. Y, Gry komputerowe. Zgadza taki, się. Tylko że, taki... tylko, że to był też film, który moim zdaniem on y, nie ustrzegł się niestety kilku błędów y, i takich. Y, mm... To prawda. Słabszych momentów, ale, ale ogólnie jego sens i ogólnie wy, wydźwięk tego filmu moim zdaniem mhm. y, do mnie trafiał i, i mi się ten film podobał, ale to właśnie to, on był taki nieociesany trochę. To znaczy to był taki film młodego mhm. reżysera, który robi, swo, jakby ma swoją jakąś wizję, chce coś opowiedzieć, chce powiedzieć coś, coś z jego punktu widzenia ważnego. Udaje mu się to poniekąd, ale nie ustrzega się niestety różnych y, potknięć, które, które w tym filmie widać. I to jest fajne. Ja mówię o takich filmach i o takich rzeczach, no, taki, taki, taki surowy, to jest jeszcze takie, su, taki surowy, su, surowe kino. Ale jest bardzo młode, no, ma trzydzieści parę lat. To tutaj, w naszym wieku. Natomiast y, natomiast wydaje mi się, że już kęci natomiast filmy. wydaje mi się, że wydaje mi się, że film y, Miasto 44, no to jest już film rzeczywiście, y, który jeśli ma jakieś potknięcia, to ja mówiąc szczerze chyba ich nie widziałem, ale wiesz, skoro mi się nie podobała Ida, która dostała Oscara, no to może ja już się po prostu na kinie nie znam. Natomiast, no nie wiem, dla mnie Miasto 44 jest filmem obowiązkowym do obejrzenia i ja bym tego filmu, tak. ja bym nie chciał, żebyśmy mówili o tym filmie tylko i wyłącznie w kontekście efektów specjalnych, bo to jest na pewno świetne to, co ty mówisz, to znaczy ta, ta, praca i wiesz i to, ile rzeczy zostało zrobionych, bo rzeczywiście te efekty w tym filmie, one stanowią pewne tło. Ja na przykład na nie nie zwracam w ogóle uwagi. One gdzieś są obecne, to jak ta Warszawa bo wygląda. One są tak świetnie zrobione. One są świetnie zrobione. zrobione. Ten, że, że nie ten, tak, ten film, ma, nawet nie myślisz, że to ten są film ma swój klimat. Ten film jakby wciąga nas w taki klimat tej, tej powstańczej Warszawy i tego, co, co, co powiedzmy jest związane z taką narracją powstańczą, która jest obecna, na przykład w mhm. Muzeum Powstania Warszawskiego. Nie wiem, nie wiem czy, czy w końcu miałeś szansę kiedyś tam się wybrać. No nie no, niestety w odległość mnie cały czas no, nie, powstrzymuje, no, nie powstrzymuje, no po prostu nie Ale też z czasem, ale też z czasem, ten film, niestety, on tak od takich pozytywnych elementów z, z kilkoma negatywami, które gdzieś tam się przebijają, czy z takimi z taką brutalną szarą rzeczywistością. Powoli te akcenty się trochę inaczej w nim zaczynają rozkładać. I to też jest fascynujące. Mhm. No i nie mówiąc już o zakończeniu, które moim zdaniem jest, jest kapitalne, albo o takich różnych scenach, mhm. yy, yy, które w tym filmie się... No nie, no, moim zdaniem trzeba obejrzeć ten film, jest świetny. Natomiast ja bym tylko jedną rzecz powiedział, że ta tak. bardzo mi się podoba, bo to też niektórzy, niektórym się nie podoba. Nie wiem, jakie jest twoje zdanie, do tego zaraz mam nadzieję, że się ze mną podzielisz. No zaraz, natomiast, tak. natomiast mi generalnie te wtręty takie... Yy... M, m, efektów takich, wiesz, że na przykład, nie wiem, bohaterowie się całują i nagle te kule je ich omijają, wiesz, tak. zaczynają tańczyć wokół nich i tak dalej, taki, taki efekt specjalny i tak dalej. Moim zdaniem to jest kapitalne, ponieważ to pokazuje tą taką młodzieńczą wiarę albo taką, wiesz, no jednak oni są młodymi ludźmi, oni się zakochali. Jak człowiek się zakochał, to po prostu myśli w ogóle o innych rzeczach. To on się tego no, tak no, tak, nie... No. I, I co więcej, to jest taki leitmotiv tego filmu, ponieważ później na przykład następuje scena, kiedy wiesz, znów wchodzi w nich tak duch jakiejś walki czy czegoś i wiesz, oni idą przez, przez taką zalaną piwnicę do, po pasa w wodzie i wiesz, i i masz wrażenie, jakbyś patrzył na taki, wiesz, amerykańskie kino, gdzie oni idą z tymi karabinami, wiesz, w zwolnionym tempie, jest jakaś muzyka dodana tak, to też i tak jest, dalej. To wiemy, coś... Ale potem jest przebitka i nagle, wiesz, i, i jest brutalna rzeczywistość, gdzie po prostu nagle kula wypada w najmniej spodziewanym momencie i po prostu roztrzaskuje głowę na kawałki. wiesz. Tak. I moim zdaniem ten, ten mhm. zamysł w ogóle, wiesz, ten pomysł, który on wpadł, jest kapitalny. Mi się trailer nie podobał tego filmu. Ponieważ ten trailer sugerował, a może to był taki zamiar tego filmu, że to będzie takie tandetne efekciarstwo, że wiesz, teraz młodzież, pokażemy, jak się napieprzamy z Niemcami, wiesz, w czasie powstania warszawskiego będzie super i w ogóle, i wszystko ja, wysadzimy. Ja tego nie widziałem no, tym ja, ja to, tak, ja to ja... tak trochę odebrałem. Mi zwiastun sugerował, że mamy do czynienia właśnie z jakąś taką historią, e, e... Tak, jak powiedziałeś, z efektami, ale ja nie, nie, nie myślałem o nich jako, jako efekciarskich. Ja w ogóle spodziewałem się też troszeczkę innego filmu. No dobrze, ale wiesz, co, jedną rzecz jeszcze chciałem tylko powiedzieć a propos tego filmu, która jest moim zdaniem istotna: to jest dobór aktorów do y, ról głównych, to znaczy mam na myśli tą biedronkę i, i tego gościa, który. Tych, tych młodych. młodych tak. Tą dwójkę tych, tych bohaterów, tych powiedzmy najgłówniejszych, że tak powiem. Czyli tą biedronkę w tą. W ten... Czy Józef Pawłowski, którego, który właśnie gra tego, mhm. tego głównego bohatera. I Zofia Wichłacz, Zofia Wichłacz która Wichłacz dostała... I Anna no, szczególnie Zofia Wichłacz i Józef Pawłowski. Moim zdaniem Józef Pawłowski jest yy, świetnie. Dobrany jest do tej roli świetnie. Ja go kupuję. To znaczy to jest rzeczywiście... On wygląda jak chłopak wyciągnięty z Powstania Warszawskiego. I no, nie wiem, ten. No, ale to też jest... trochę wygląda jak chłopak z żurnala takim. No trochę, tak, właśnie. ale popatrz sobie na, nie, nie wiem, ja patrzę na fotografię na przykład mojego dziadka, który, wiesz, który grał w Polonii mm -hmm. Warszawa i i, i, i, i, powiedzmy, no ja, no ja to widzę, ja, to, ja widzę po prostu tą, tą, tą connection, no. Ale też zobacz, ta, ta choreografia, nie, czy nawet scenografia, wiesz, ten, ta, ta, to, ten, to, przyłożenie się do tego, żeby ci ludzie wyglądali właśnie jak, jak zapo nie, nie no, tylko super, z wyglądy, no, to tak, przyzury ale strój, no tak, właśnie strój, no, to, czy wiesz, no, wiesz, ja się, ja się, ja się ja powiem tak, no, się no, trochę no, bo... no, Wydaje mi się, że to jest taka sama sytuacja, jak mieliśmy przy okazji, e, przy okazji chyba długu e, Krzysztofa Krause i pana Tadeusza. Pan Tadeusz został nominowany, został e, zgłoszony jako nominacja do Oscara i nawet chyba był nominowany do Oscara, natomiast tak. dług nie był, a moim zdaniem dług był świetnym filmem. I dług to był film, który powinien być e, filmem, który reprezentuje mhm. Polskę w walce o Oscara, a nie pan Tadeusz. I wydaje mi się, że tu podobnie jest, to znaczy ja oczywiście idę, idą, ale no okej, no to jest kolejny film i do tego jeszcze Kontrowersyjny, który gdzieś tam. Natomiast rzeczywiście Miasto 44 to jest film, który pokazuje, wiesz, powstanie warszawskie, pokazuje historię tego kraju, pokazuje coś takiego naprawdę nie, w ogóle niedostrzeganego przez Zachód, ponieważ Zachód patrzy na Polskę tylko w kontekście polskich obozów koncentracyjnych. I wydaje mi się, że wiesz, że tak. trochę szkoda, no, że, że to I jest jakaś. Polskiego antysemityzmu. Yy... To jest najgorsze na tak. Polacy Nieznany w ogóle na ziemi. Dokładnie. Poza tym, wiesz, też trzeba pamiętać o tym, że Polacy w okresie II wojny światowej, tak to, że tak powiem, tutaj był kraj mlekiem i miodem płynący, wspaniale Żydzi kochali się z Polakami i Polacy z Żydami i w ogóle to było wspaniałe tutaj w tym naszym społeczeństwie. Natomiast nagle wybuchła wojna światowa i Hitler jakby dał takie przyzwolenie, żeby wszystko co najgorsze w tych Polakach nagle wyszło. Wydaje mi się, że to też jest takie elementarne, elementarne mhm. pomijanie pewnych faktów historycznych i pomijanie pewnej historii relacji między, wiesz, między dwoma narodami, które żyły na tym samym terenie i wydaje mi się, że takie dość stronnicze i jednostronne i w gruncie rzeczy... No ale tego, nie chcę, już tego, to, nie chcę no wchodzić tego nie w tę dyskusję, też, ale tak. takie w gruncie rzeczy bardzo krzywdzące dla Polski, tak, znaczy w ogóle dla Polaków tak, i, i w takim ograniczeniu I to mi się średnio podoba i, i wydaje mi się, że, że, że to nie jest... Yy... Dlatego ja bym wolał właśnie, żeby na świecie mówiło, mówiło się o mieście 44. Mi się też tak wydaje. Mi się też tak wydaje że to... Chciałbym, żeby ten film, nie wiem, być może dzięki idzie ktoś się zainteresuje innymi polskimi filmami, które wyszły w 2014 i trafi dzięki temu na, na, na Warsaw 44. I, zwłaszcza, i zwłaszcza, że wiesz, mi się, mi się wydaje, że w przypadku miasta 44 problem też tego filmu polega na tym, że to jest tak, jak był taki film świetny, zresztą Olivera Stone'a, Urodzeni Mordercy. I teraz, w zależności od tego, yy, znaczy, z jednej strony to był film świetnie zrealizowany, ze znakomitymi zdjęciami yy, Richardsona, z y, kapitalną, wiesz, grą aktorską, yy, pełen wartkiej akcji, strzelanin, wybuchów i tego wszystkiego, co wiesz, co powoduje, że to kino akcji jest takie popularne i tak niesamowicie fascynujące mm -hmm. dla rzeszy, yy, rzeszy ludzi. A z drugiej strony, no jednak ten film miał. Mówił coś więcej, tak? Mówił coś więcej o nas samych, tak. o tym, wiesz, o, o, o, o tych naszych współczesnych czasach, o telewizji i tak dalej. I wydaje mi się, że Miasto 44 cierpi z tego powodu, że wszyscy znaczy wszyscy, że, że patrzy się na ten film w kontekście efektów specjalnych, patrzy się na ten film w kontekście wojny. nie cierpił, pod tym bo nie, nie, ja na ale przykład czekaj, na ja ja te efekty, ale ty ale na ja ja nie. Ale ja nie mówię o tobie teraz, Zamian. Ja nie mówię o tobie, ale mówię o tym, że wydaje mi się, mhm. że być może to kierowało tymi ludźmi, którzy decydowali o tym, jaki film będzie w Polsce skłaniał Aha. nas do Oscara. tak sprywa, no tak, Miasto 44 to jest taki, wiesz, kino wojenne, po, tu miłość, bla, bla, ale widzisz, bla. Ale widzicie, jaki jest problem? Ale jaki problem nie ma? Na Miasto 44 poszło 22, tak? Poszło prawie no 2 miliony widzów do kina, no tam Z hakiem, no oczywiście, tam jest, 1,7, a na idę poszła 1,10, 1,20 tego. I ktoś, ktoś zdecydował, że jednak promujemy nie ten film, który, który, który się dobrze podobał, który chcieli obejrzeć, tylko inny film, ale to jest też kwestia pewnych głosów jakichś takich osób, które, które, nie wiem, są kuratorami nie wiem, kultury i decydują powiedzmy za, za, za plebs. I szkoda trochę, że czasami tak, tak się dzieje, ale z drugiej strony no, musimy też komuś zaufać, musimy komuś oddać to poletko do podejmowania decyzji. I... Znaczy wiesz, no... ja nie ufam. No. I mi się wydaje, że to jest, to jest nie w porządku. To znaczy, bo ja nawet nie, nie chcę pić do tego, że do tego o czym ty mówisz, bo to jest oczywiście jakiś, jakiś argument, że, że obejrzało to dwa miliony widzów i tak dalej, ale... Wydaje mi się, że... I no wątpię, żeby to byli uczniowie szkół podstawowych. Dokładnie, ale wydaje powiem. mi się, że, że ten film jest tak inny od w ogóle kina wojennego, czy, czy, czy, czy filmów wojennych, które, które oglądałem i które realizowane są na Zachodzie, że że to nie jest kolejny film od II wojny światowej. To nie jest kolejna historia tak. o tym, że nie wiem, młodzi ludzie kochają się na, wiesz, na froncie, tak? Tylko to jest film o jakimś tak. tam, jednak mimo wszystko beznadziei, jakimś takim, tak. wiesz, no, no właśnie. No miłość czasem no, właśnie, czy, czy, no taki, taka, taka beznadziejna, no tak, ale wiesz, wiesz ale, po co w ogóle miłość w świecie, który, który nie ma No tak, ale z drugiej strony, ale z drugiej strony fascynujące w tym filmie jest to, że on, jak, jak każdy dobry film, to, to nie jest kino, które mówi, okej, okay, tak jest dobrze, tak jest źle, albo że to jest, że powstanie warszawskie jest niepotrzebne. Tylko on pokazuje pewną sytuację, pokazuje, jak to powstanie mogło wyglądać, pokazuje oczywiście też tych młodych ludzi jakby w tym całym sosie, ale mówi mniej więcej tak, no okej, okay, widzu, sam oceń, czy zaliczasz się do grona tych, którzy uważają, że to było bez sensu, czy chcesz zaliczyć się do grona tych, którzy uważają, że, no, że jednak to powstanie było potrzebne. Duży znaczek jakości dla Miasta 44, film, który trzeba trzeba zobaczyć. No niestety chyba nie starczy nam czasu, żeby poruszyć uh, te, um, temat uh, kącika gier Zawsze tylko, że... starczy. No ja, ja jestem dzisiaj... No to masz twoje... minutkę, no na to, to... No, no, no, to minutkę? no tak, ale, ale ja mam czas, ja nie protestuję, ty też masz czas. No... No dobrze, w takim razie. Ale. Wr okay, ja... Wracamy do końcika planszówkowego. Jeśli masz jakąś grę planszową, którą chciałbyś polecić, o której nigdy jeszcze wcześniej nie wspominałeś, to bardzo dobrze. chętnie. Znaczy, powiem, e, powiem to... o dwóch grach planszowych. O jednej, właśnie nie pamiętam, czy o jednej wspominałem, czy nie wspominałem. Natomiast powiem o tej, o której nie wspominałem, czyli Magia i myszy. <laughs> Nie zaskoczyłeś tymi Mice and Mystics to jest tytuł angielski to jest gra, którą kupiłem pamiętam, że nawet jak ją kupowałem to tak mówiłem do, do sprzedawcy w moim zaprzyjaźnionym sklepie planszowkowym, który pozdrawiam z tego miejsca pozdrawiam pana Adama replikator.pl jeśli ktoś miałby ochotę korzystać z tego sklepu to polecam no sprawdzę, jeśli, jeśli to jest sklep który ma na swoim składzie grę Legendary Encontenters, Alien ma. Deck Building Nie. A to, to Bo chciałeś, żebym powiedział Legendary Encounters. No to też mogę powiedzieć. No, a ty grałeś? A nie, nie Encounters nie, ale grałem w Legendary Marvel. Mhm, no to nie Ale no to, dobrze, jest to, sama mechanika, tego, to jest to jest sama mechanika. No trochę rozbudowana mechanika. Tylko, no tak, to to tylko powiem, że to jest jednak deck builder, a nie wiem, czy grałeś w, jakich, w swoim życiu w jakikolwiek deck builder. Y... Nie, nie tego typu, nie. Co, znaczy? co to znaczy tego typu? Znaczy, no, bo rozumiem, że deckbuilder polega na tym, że tą, tą talię się buduje tak, grając, no to, to, a nie to jest, no przygotowuje tak, no to, się. Jest, to jest jakby to mechanika, którą zapoczątkował Vaccarino, Donald X czy człowiek, który zaprojektował Dominiona. Eee, tak. Wszyscy się śmieją, że Dominion to jest taka gra, w której zapomniano o, o grze, to znaczy jest mechanika, ale nie ma gry w zasadzie, tak, znaczy nie, nie, ma, nie ma żadnej mm -hmm. fabuły ani nic, ani tematu tym bardziej no i powiem ci szczerze, że ja akurat deckbuilderów miałem różne podejścia do różnych wariantów tego wiesz, i Thunderstone i, i, i Dominion i, i Legendary Marvel i jeszcze taka była Aha. gra, kurczę wleciał mi teraz Runeage od Fantasy Flight Games czyli taki deckbuilder w klimatach, klimatach Terinot, czyli tego świata Desenta. No i niestety to jest mechanika, która dla mnie jest jednak mimo wszystko straszliwie nudna i mało interesująca, no bo to jest mechanika, która polega na przewijaniu talii, to znaczy budujesz tą talię na bieżąco, wkładasz karty do tej talii, jakby, którą w trakcie gry budujesz i później tą talię przewijasz. I tak przez cały czas, także tam to nie jest tak, jak jak sobie budujesz talię, nie wiem, do netrenera. i w gruncie rzeczy yy, czy tam chyba w Netranerze, jak przewiniesz talię, jak w, w, w Netranerze jak przewiniesz talię, to chyba gra się kończy, się nie mylę, czy nie? No, no jeśli grasz z korporacją, to jak nie możesz pociągnąć karty, to Dokładnie, czyli tak. tak naprawdę masz jeden jakby dociąg, który, który jest dla ciebie powiedzmy yy, dozwolony w trakcie danej rozgrywki. Natomiast w deckbilderach niekoniecznie. znaczy Na tym polegają deckbuildery, że na początku masz, nie wiem, 10 kart w talii, a kończysz grę mając 50 kart w talii, czy 60, czy nawet 100, bo to zależy tak naprawdę od gry. Yy, I dla mnie to jest mechanika niezwykle nudna i, i w gruncie rzeczy mało, yy, mało interesująca. Ale do rzeczy. Mice and Mystics, czyli magia i myszy w polskim wydaniu. Kupiłem tą grę, że tak powiem, z, bez przekonania. I to jest gra, która jest, wiesz, z jednej strony niezwykle e, tematyczna i niezwykle, wiesz, to jest, to jest oczywiście tak, można by powiedzieć, że to jest taki dungeon crawler, nie? Czyli, czyli gra, w której wchodzisz po prostu do lochów i naparzasz się, tylko tyle, że postaciami są myszy. E, no i teraz oczywiście setting cały jest nie zdradzę za dużo, tak to nie chodzi o to, że to są myszy, tylko to są ludzie, którzy zostali zamienieni w mysze, i oni się muszą przekraść i tak dalej i, i powiedzmy ocalić, powiedzmy królestwo. Tak, ale to jest na samym początku, więc więc to nie jest jakby za duża mhm. strata. Natomiast ta gra jest tak skonstruowana, że w momencie, kiedy na przykład wchodzisz, wiesz, w grze te kafelki, planszy są ogromne i teraz wchodząc do każdego kafelku, na każdy kafelek planszy. Bardzo często jest tak, że musisz odczytać też jakiś fragment opowieści. Czyli ta gra jest niezwykle y, narracyjna. To, to nie jest już tylko i wyłącznie, wiesz, czytanie jakiegoś, tak jak w Desencie, czytasz mały fragment y, wprowadzający i ewentualnie później rozgrywasz całą przygodę i w zależności od tego, czy wygrała strona bohaterów, czy wygrał ten Mroczny Władca, odczytujesz jakiś fragment, tylko tutaj generalnie, znaczy to jest w ogóle gra kooperacyjna, czyli wszyscy gracze grają razem przeciwko grze więc ona też ma, no. więc ona też ma tryb, y, tak zwany solo, można solo. powiedzieć samemu, jeśli ktoś jest, y, y, cierpi na rozdwojenie jaźni i chciałby kontrolować od razu wszystkie cztery, czy nawet sześć, bo w, w niektórych misjach nawet sześć myszy bierze udział, y, jakby w misji. To jest też właśnie, moim zdaniem, jedna ze słabości tej gry, to znaczy, z jednej strony jest napisane, że to jest gra dla czterech graczy, tak? Od jednego do czterech graczy może w nią grać. I wiesz, no jeżeli jest to gra dla czterech graczy, czy powiedzmy od jednego do czterech, no to masz wrażenie, że, okej, okay, możemy grać w jedną osobę, w dwie, w trzy, w cztery. Tymczasem nagle okazuje się, że są misje, jedna z tego, co się orientuje, jest misja, w której możemy wziąć udział tylko dwóch graczy. No to trochę bez sensu. Jakby było tak, że można, mm -hmm. wiesz, mogło grać czterech, to, to jeszcze jestem w stanie to zrozumieć. No, tak. no i cóż mogę powiedzieć, no, gra jest bardzo ciekawa, bardzo, bardzo ładnie wydana i dostarczająca bardzo dużo jakby przyjemności, tylko jest jedna rzecz. To jest gra generalnie, yy, nawet jeśli nie dla dzieci, to w gruncie rzeczy dla osoby dorosłej i dla dziecka czyli dla ciebie i dla twojej córki. Mhm. Myślę, że to by była idealna gra. Rozumiem. Myślę, że ona w którymś momencie swojego życia by idealnie trafiła w, że tak powiem, w... Rozumiem, czyli magia i myszy tak. dla, dla e, taty i córki lub albo, i... Dla mamy i syna lub w każdej... Znaczy myślę, że dorośli ludzie też mogą grać, tylko że wiesz, no, to jest trochę takie dziwne, jak czytasz opowieść o... o... Znaczy ona ma ten klient... Ona ma ten klimat, tylko, tylko wiesz, ja na przykład jak, jak grałem w tę grę, to tak się zastanawiam, kurczę, jakie to by było fajne grać z takim dzieciakiem i ten dzieciak by, wiesz, otwierał oczy wiesz o tym, że oni się zamienili w myszy, a tu nagle, wiesz, nie walczą z jakimiś skorpionami, mm -hmm. tylko z, y, ze stonogą albo ze szczurami albo z karaluchami, wiesz. No to jest takie, wiesz, takie przemawia do wyobraźni, ale właśnie takiej dziecięcej, wydaje mi się. I to jest z jednej Gdy strony fajne, wydaje mi się, że dla dorosłych to jest o tyle fajne, że wiesz, że dorosła osoba, która chciałaby się przenieść i, i poczuć trochę takiego dziecinnego, yy, dziecinnego klimatu yy, ze swojej młodości, to myślę, że to jest rzeczywiście gra, yy, gra dla niej. Super. A drugą, drugą grą, którą grałem to jest oczywiście Legendary Marvel Deck Building Game i o niej nie chcę specjalnie mówić, poza tym, że to jest kolejna gra, która z jednej strony mi się podoba od samego początku i nawet użyłem takiego sformułowania, że to jest bez wątpienia najlepszy deck builder, w jaki grałem ze wszystkich, to znaczy taki najbardziej tematyczny mm -hmm. i tak dalej, ale niestety cierpiący na wszystkie problemy, które są związane z tą mechaniką, czyli konieczność przewijania tali, budowania wiesz tej tali, jakby w locie i, i jakby przewijania tego i generalnie po, powiem tak, warto spróbować mechanikę deckbuildingu, natomiast y, każdy musi sobie chyba sam wyrobić zdanie, dlatego że z tego co ja się orientuję, orientuję, to są zdania podzielone. Niektórzy uważają, że to jest super, niektórzy uważają, że to jest jednak kiepskie. Generalnie gry, w ogóle Wakarino i, i gry mhm. z mechaniką deckbuildingu są dość wysoko w tych wszystkich rankingach, więc no nie wiem. Może po prostu mi się one nie podobają. Natomiast y, gra, do której y, zamierzam właśnie w najbliższych dniach wrócić y, y, i poświęcić się bez reszty, to jest Gears of War. The board game. Gra planszowa. No to będziemy w takim razie w następnym odcinku. E, Opowiemy, dużo o tym Opowiemy dlatego że niestety tak. na Xbox One nie ma Gears of War, więc. E, Gry, planszowej. Gry planszowej nie ma, ale nie ma Gears of War i dlatego będę chciał zagrać. Ale byłyby jaje, jakby na przykład <grafię> zrobili grę planszową właśnie. Wiesz, wielki, wielka na E3, wiesz, w, w, wielkie, wielka tajemnica, no nie? Będzie nowe części Keys of War na Xbox One i okazuje się, że pierwsza gra to właśnie będzie y, gra planszowa, tylko przerobiona na ten. No to byłoby ciekawe. Widzisz, w ogóle teraz jest tak, że właściwie wszystko można y, zmienić w grę planszową. Nawet ostatnio czytałem najnowszy numer chyba Rebela tej gazetki mm -hmm. takiej wydawanej przez ten sklep i tam była opisana gra o Majdanie. Wiesz, taka gra historyczna, nie? Planszowa Majdan. No to, tak mówię, no, poszczuli mnie tym, że pojawiła się tam recenzja Legendary Encounters, mm -hmm. Alien Deck Building Game. Nie wiem, w sklepie nie można jej kupić, e, Rebelu. Właściwie ona jest nigdzie niedostępna. Znaczy, ja bym ci jeszcze jedną no, rzecz... Jedynie jakieś kopie gdzieś w Ameryce. Ja bym ci, tylko Ameryce, powiedział, ciągle, ja bym ci tylko powiedział, że e, w ogóle Legendary Encounters poza tym, że to jest deck builder, to jest gra, która zebrała dość dobre noty. I ja na przykład dla wszystkich, którzy, ponieważ ja jestem kurde, no jakiś taki trochę mam chopla na punkcie tych gier planszowych, więc ja na przykład bardzo lubię recenzję Marco Arnaudo, takiego Włocha, który żyje w Stanach Zjednoczonych w ogóle. I jest zresztą jakimś mhm. wykładowcą chyba na uczelni i zajmuje się w ogóle superbohaterami. To też jest ciekawe. I on bardzo chwalił Legendary Encounters. On stwierdził, że to jest w ogóle najlepsza gra z tej serii Legendary, najbardziej tematyczna. Znaczy, wiesz, mnie zaskoczyło to, że ta plansza tej gry jest, jest z jakiegoś takiego specyficznego materiału zrobiona, że ją się tak rozkłada. Znaczy, tak, że ona jest w ogóle podzielona, w ogóle, znaczy, że, to, że to jest tak. So w... Że ten klimat jest gry. Tylko jedynie co, co, co brakuje, co właśnie spotkałem się z tym, z tym zarzutem, że że karty są rysowane zamiast na przykład wiem, zdjęcia z filmu, dlatego że w, w tej grze odtwarzasz te scenariusze i, i tam jest cztery scenariusze, bo cztery filmy były i na pewno byłoby lepiej, gdyby udało im się, no nie wiem, zamiast rysunków wrzucić kadry z filmów, ale no rysunki też pozwalają na, na to, żeby jednak więcej rzeczy pokazać, więc więcej jest możliwości. No i w, jakoś ostatecznie no to na pewno nie jest z, złe rozwiązanie. Tylko właśnie to jest to, że... Ja, ja, ja, ja, ja, ja, w ogóle się to w karciankach y, w, tak, y, jak to się mówi y, z przerwami, no nie, to już tak będzie z, z 15 lat i albo Czyli i dużej, które bardzo żył niedaleko mnie, to myślę, że byśmy grali w tego netrenera, tylko nie, nie tą wersję elektroniczną, okay. bo ja jednak mimo wszystko nie lubię grać w gry planszowe w wersji elektronicznej no wiem, rozumiem y, tylko byśmy grali wtedy pewnie w wersję normalną, no i byśmy grali regularnie no na pewno, na pewno do klubu nie, byśmy i... grali u mnie przy piwie albo u ciebie. Mhm. Ale właśnie przy tak, whisky, ale jeszcze mleku i herbacie i paluszka angielskiej. Paluszka, tak, chru chrupiących. Ale, ale była taka karcianka Alien versus Predator, Alien versus mhm. Predator, nieczkę. Karcianka? I tam tak, i tam były fantastyczne zdjęcia właśnie z, z ty... Ja miałem w ogóle, bo tam był dodatek i ten dodatek to była czwarta... Ale wiesz co, ja ci powiem jedną no um... rzecz. Trochę mnie zaskakujesz tą, tą umił... tym umiłowaniem do, do fragmentów z filmów. Dlatego, że na przykład dla mnie tym, co było najbardziej zajebiste w przypadku Władcy Pierścieni w grze karcianej, to właśnie było to, że tam były rysunki, a nie, od, a nie jakby grafiki z filmów. I co więcej, nie wiem, czy znasz taką grę... Jest taka gra o Władcy Pierścieni, nie pamiętam, Lord of the Rings dice building game, czyli jakby czy, czy nawet jest card deck building game, jest też tak samo zresztą, właśnie, nie, nie mówmy mm -hmm. mi o dice building, tylko mówmy o grach karcianek, więc jest Lord of the tak. Rings deck building game, zrobiono na, na pewnym, też jakimś tam znanym systemie budowania talii, takim, tak jak mówimy o tym, o Legendary, i tam właśnie są na kartach kadry z filmu. I powiem szczerze, mm. mi się to nie podoba na przykład w ogóle. To znaczy ja, ja... Wiesz co, bo to zależy jak jest zrobione, wiesz, bo w, w, w, oczywiście, no pójście czasami, e, zrobienie z kadrów z filmów to jest takie pójście na, na łatwiznę. Mm. Jeśli oni by to dobrze dobrali, to by wyszło zupełnie na, e, lepiej, ale wiesz, chodzi o to, że te karty do Legendary e, Encounters, to jest taki, to jest, to jest komiks. One są rysowane taką właśnie typową Ja wiem, typową bo to jest, to jest dokładnie tak samo grube, jak Legendary. czarne linie. Tak, tak. Tak, a, a znowu, jak na przykład sobie patrzysz, czy tam właśnie do Władcy pierścieni, czy do czy do gryotron, czy czy do do Call of Cthulhu, tam są rysowane, tak wiesz, tak tak malowane wręcz, zupełnie inny inny poziom jakby inaczej obcujesz z taką kartą, że ona wygląda jak jak tych małe taki, taki, taki obrazek, który mówi sobie prawda powiększyć i powieść no, na ścianie, Coś, coś, nie coś to nie tym się... jest dlatego, że te, rzeczywiście I to zawsze było na przykład karty... w Medziku, pamiętasz nie, no, w Medziku, no, to pierwsze karty w Medziku, to w ogóle wszystkie karty w Medziku, tak naprawdę, nawet te dzisiejsze, no wiesz, no one są tak. generalnie, no, znaczy to jest to osobna, grafik. w ogóle wiesz, osobna wartość estetyczna tej gry, jakby polega na, jakby mm -hmm. na no właśnie na tych kartach, tak, na tych no, grafikach no. kolekcjonowaniu samych grafik. kart dla tych obrazków. No, to, to mnie akurat zawsze ominęło, no, ale Kurczę, gdyby był jakiś fajny tryb do Magicka, żeby grać solo w zaciszu domowym. A ja nie wiem, mi się wydaje, że to jest właśnie taka gra, która, która zyskuje najwięcej, kiedy e, nie grasz ciągle to z tą znaczy, samą osobą, je, tylko je, budujesz talię i, i sprawdzasz ją na, na, na wielu różnych... No tryb, tak, grach, ale to, to nie ma nie uniwersalnych... Grają. Dlatego chodzić trzeba do klubu. No tak, tylko że wiesz, no, no to już nie, nie na moje lata. No, trzeba ale ja nie do... mam na to czasu. Dobrze, Natomiast muszę... y, y, czekaj, żeby tylko mnie ktoś nie złapał i nie powiedział, że nie ma, oczywiście. Jest tryb jest ryb solo do ma solo, jest tryb magica. solo magica, tak, jest ryb solo. On był wydany przy okazji takiego, bo ty akurat jesteś, ty się już w ogóle magiciem nie interesujesz, a ja trochę się tam, może nie jakoś bardzo, ale troszeczkę się interesuję. To się nazywało mhm. coś tam hydra, head of hydra, coś takiego. I to, rzeczywiście ta hydra miała kilka głów, w zależności od poziomu trudności miała mniej lub więcej tych głów, dokupowało się do tego jakąś talię i można było rzeczywiście samemu ją konstruować przeciwko takiej mhm. pre-existing talii zbudowanej, wiesz, jakby przez twórców tej gry i później był jeszcze... Jak też chcesz w Magica grać solo, to możesz oczywiście grać w te wszystkie Magiki, które wyszły na, na Magic of Gathering, które wyszły teraz na, na konsolę czy, czy na komputery. Co roku wychodzi kolejna edycja, więc jakby można grać w samemu, nawet nie trzeba tam jakichś specjalnych kombinacji, tylko widzisz, moim zdaniem na przykład najlepsze wydanie Magica na, na komputery to była taka, taka stara gra nie wiem sprzed nastu lat, gdzie miałeś swobodę budowania tali, miałeś. No, naprawdę trudnych przeciwników i to zupełnie nie było. Teraz masz takie. Wiesz co, to, to się to, nazywało, poczekaj się... już ci mówię. To się nazywało Challenge decki i to jest, widzę, cały czas dostępne. To chyba do Terosa wyszło najpierw, czyli to jest już jakiś czas temu to jest ten, ten mhm. ale widzę, że nie ma do Terosa, ale jest do Born of the Gods, czyli to był drugi, drugi ten to się nazywało mhm. e, Battle the Horde, Challenge Deck. I on jest jeszcze widzę, w widzę sprzedaży dostępny. No, face the Hydra, face the tak hydra ja dokładnie. Tak Journey, Journey into the Nix, był, tam był drugi Journey into the Nix Defeat a God challenge, challenge Deck. Ciekaw jestem, czy jest do kolejnych wyszło, czyli do, tu na pewno... By... Ale to jest w ogóle temat na ciekawą dyskusję, dłuższą, ale też chyba w tym odcinku musimy sobie ją darować. Ale jest, tak jest, odnotujemy możliwość grania w Magic the Gathering no tak, e, widzę, że samemu. przytarki, że już nie kontynuują, ale, ale nie jestem pewny, czy tak rzeczywiście jest, że nie kontynuują, czy to jest tylko jakiś taki przypadek. No ale wiesz, mi zawsze na przykład korci w Magicu duel deki na przykład, które są zerombiste, które są z dwa deki stworzone, one są poza wszelkimi grami, dwie osoby mogą grać, jedna gra jedną, druga gra drugą stroną. Czy wiesz, mi się w ogóle podoba mechanika Magicka, która jest bardzo prosta i, i taka dość intuicyjna i, i bardzo klimatyczna w gruncie rzeczy i taka bez takich udziwnień, wiesz, bo jednak mam wrażenie, że jak grasz w tego nieszczęsnego netrunera, to tam jest dużo takich udziwnień, które... Hmm. To nie są dziwnienia, to jest po prostu wyjątkowość tej karcianki. To prawda, ale... I tam nie ma udziwnienia, Wydaje mi się, ona, że... ona jest specyficzna. Wydaje mi się, że... No dobrze, ona zyskuje pewnie wiele, jeśli się gra, jeśli się gra face to face. Ja oczywiście grałem ale grałem trochę, face no, to face no, więc... parę razy, rzeczywiście klasycznymi papierowymi kartami. Zrobiłeś recenzję wideo? z Tak, zrobiłem recenzję wideo, tak, to prawda, ale też grałem z, z różnymi graczami w, w, i też ich pozdrawiam, gdyby kiedykolwiek to słuchali... Uff. Natomiast, natomiast wydaje mi się, że wiesz, że... Obleciał cię strach? Nie, dlaczego? Mhm. No to pozdrawiamy ich serdecznie wszystkich i żegnamy się w tym momencie, bo naprawdę no, wyszedł nam długi już podcast. Ucin ucinasz Cieszę dyskusję. się Juliuszu, że... Tak, bo chcę, żebyśmy ją kontynuowali w następnym odcinku, który poświęcimy tylko magikowi, Co Nie. to na to? No dobrze. Dzięki ci jeszcze raz, Dziękuję Juliuszu. Bardzo. Dziękuję naszym drogim słuchaczom, że że nas wspierają, że nas słuchają, że komentują, że e, lubią na Facebooku, że polecają tematy do rozmowy. Pamiętajcie, że. E, no i komentarze. Komentarze. No, Także musicie częściej się udzielić, żebyśmy wiedzieli, że tam jesteście. A poza tym ja bym, był, ja, bym był, ja bym poprosił, tak sobie myślę, że może powinniśmy jakoś tak bardziej angażować, naszych słuchaczy. Ja bym na przykład chciał poczytać wasze opinie na temat IDY, ale też wasze opinie na temat Miasta 44. Co sądzicie o tym filmie i jak wam się podobał, jakie, tak. jakie macie zdanie. Jeśli chodzi o, o, o idę, to komentarze prosimy wysłać pod adres bloga Juliusza. Nie. I to jest Nie. konczalski blogspot.com. Jaki blogspot? WordPress. Natomiast... Word Was cool, tak. A jeśli chodzi o Miasta 44, to owszem możecie na fantasmagieri lub na Facebooku. I tu Nie, bardzo, nie bardzo ja myślę, bardzo... żeby komentarze były nie... i tu, i tu, żebyście wypisywali, co wam ślina na język przyniesie o tych filmach. Co sądzicie, czy wam się podobają, czy się zgadzacie, albo może jakieś wasze interpretacje. Bo wydaje mi się, że wiesz, z tego, co rozmawialiśmy nawet o mieście 44, to generalnie no zawsze tak jest, że każdy trochę inaczej patrzy i dostrzega w danym filmie trochę inne rzeczy. Może, wiesz, może ja nie dostrzegłem czegoś, widziałem, może któryś z czytelników otworzy mi oczy i okaże się, że to jest film. Tych kolorowych szkiełek. No, nie i okaże się, że to jest wielkie kino niesamowite, i tak dalej. tak? No, ale tak to jest właśnie, że tak gówno i kolorowe szkiełka. Dziękuję Ech, Ci już serdecznie jeszcze raz. Pamiętajcie, do resztoka. Dobory. Zawsze oborę robię z tego. Z podcastu. www.fantasmagieria.net, facebook.com, podcast Fantasmagieria. Dziękuję również za uwagę. I na tym kończymy.